Molium Wyznania Mola Książkowego. Rozdział 20. Witam serdecznie w Molium, audycji dla wszelkich moli książkowych, miłośników książek, wielbicieli dobrej lektury. Jak zwykle, dla przypomnienia, audycja ta jest rodzajem pamiętnikarskiej audycji, w której nie są zawarte stricte recenzje różnych książek, streszczenia fabuły, oceny, opinie itd. itd. Lecz bardziej audycja oda koncentruje się na moich subiektywnych odczuciach, wrażeniach wokół różnorakich książek, inspiracjach, do czego one mnie inspirują, do jakich myśli. Jest mnóstwo swobodnych, spontanicznych dygresji w tej audycji. Jest ona między innymi dla mnie takim bursztynem, niejako dla moich myśli czy spostrzeżeń, takim sposobem do ich utrwalania dla siebie samego, a i być może i ty, i inne osoby wyciągną również coś dla siebie tych monologów. Hmm. Opowiadam o różnych książkach, czasem o sylwetkach autorów. Hmm. W Molium zdążył już się pojawić pierwszy, większy cykl, rozłożony na kilka, co najmniej rozdziałów już. Cykl, który cały czas trwa, a aktualnie jestem w przerwie jego nagrywania. Mam na myśli konkretniej cykl Waldenowski. Hmm. Powodem, dla którego wspominam o nim teraz jest czysta ciekawostka. Jest to cykl inspirowany hmm. eseistyką filozoficzną XIX-wieczną, amerykańską Henry'ego Toro. Henry napisał taką książkę pod tytułem Walden i okazało się ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, iż książka ta hmm, ma ogromny potencjał inspiracji do różnorakich myśli. Tak ogromny, że wystarczył mi już na nagranie wspomnianych kilku wręcz rozdziałów dobrych. Kilka godzin już wyszło wokół Waldenu przemyśleń. Hm. Ale dziś przygotowałem hm. czy postanowiłem opowiadać o innej pozycji. Dziś będzie to Pozycja autobiograficzna. Hmm. Pozycja, której odnalezienie mnie podekscytowało. Może tak od początku, może od razu powiem, jaką książkę mam na myśli. Na myśli mam książkę pod tytułem I Woz. Autorstwa, hmm, zależy jak spojrzeć, Steve'a Pozniaka czy Ginny Smith. Oba nazwiska widnieją na okładce i niedługo już wyjaśnię, o co chodzi. Dlaczego tak jest? To była zresztą kwestia, która mnie dosyć intrygowała swego czasu. Hmm. Ale żeby zacząć od początku, hmm. kim jest ów Steve Wozniak, bo postać Ginny Smith jest tutaj znacznie mniej istotna. Hmm. gdyż yy, owa autobiografia jest autobiografią właśnie pana Wozniaka. Hmm. Kim więc jest ów Steve Wozniak? Steve Wozniak jest współzałożycielem firmy Apple, czyli tej wielkiej, bardzo znanej firmy, która Odpowiedzialna jest za takie produkty jak iPhone, iPad, iPod, hmm. Macbooki, wcześniej Macintosze czy iMaki. Hmm. Dzisiaj jednym z najnowszych produktów jest owy iWatch. Hmm. A są też plotki o samochodzie z marki Apple. Hmm. Także myślę, że jest spore prawdopodobieństwo, że kojarzysz tą firmę. Firmę dosyć um, unikatową. Na tyle unikatową, iż w sporej mierze w swojej historii przeczącą utartym prawidłom biznesu czy marketingu. A jednak firma owa osiągnęła Ogromny, spektakularny sukces. Wiąże się z nią zresztą postać flagowego założyciela i takiego przewodnika, lidera tej firmy, jakim był Steve Jobs. Ja mam wrażenie, że o Steve Jobsie gdzieś już w mulium opowiadałem. Jeśli dokopię się jakichś namiarów, to oczywiście umieszczę je w notatkach do dzisiejszego rozdziału. Więc Steve Jobsa być może również kojarzysz. Bardzo charyzmatyczna postać, bardzo kreatywna, zupełnie inaczej myśląca, że tak powiem. Wydawałoby się, że to właśnie on był odpowiedzialny za to, wszystko, co uczyniło Apple firmą tak bardzo osobliwą, niesamowitą i unikatową, oryginalną, ze spektakularnym sukcesem. Hmm. I o Steve Jobsie można by mnóstwo opowiadać, dlatego że jest to, czy była, gdyż już nie chodzi po tej ziemi, bardzo barwna postać barwna, kontrowersyjna. Z jednej strony na przykład miał Steve Jobs świetne, fenomenalne pomysły. Był wizjonerem, potrafił hmm, wyczuwać jak gdyby potencjał technologii, w których nikt inny nie zaopatrywał się wówczas hmm, niczego specjalnego. On potrafił to dostrzegać i wyprowadzać te technologie, czy tworzyć pewne nowe trendy, wytyczać szlaki, za którymi, czy którymi to szlakami dopiero inni w jego ślady podążali, ale to on był tą hmm, mocą, która te szlaki wytyczała. Ale z drugiej strony, personalnie, osobiście, w kontaktach międzyludzkich potrafił być dosyć, hmm, delikatnie mówiąc, nieprzyjazny, Potrafił ranić ludzi. I to poważnie. Hmm. Dużo kontrowersji jest wokół postaci Steve'a Jobsa. Ale dziś chcę się skoncentrować na kimś innym. Na jego koledze czy przyjacielu. Jeżeli tak się cofnąć do czasów sprzed powstania Apple, hmm. Kiedy oni jeszcze chodzili do szkół, to... W którymś momencie Steve Jobs poznał Woza, czyli Steve'a Wozniaka. Hmm. Woz był chłopakiem, który interesował się intensywnie elektroniką. Co zresztą miał po ojcu, który był inżynierem i był bardzo chętny miał taką hmm, bardzo pozytywną postawę względem syna w kontekście czy w temacie przekazywania mu wiedzy, jeżeli ten byłby zainteresowany. A okazało się, że WOS był zainteresowany tą samą inżynierią, elektroniką, rozumieniem rzeczy. I w związku z tym, jego tato, które zajmował takie dosyć hmm, wydawałoby się indradne stanowisko, zajmując się rzeczami w sporej mierze, prawdopodobnie objętymi klauzulą tajności wówczas, pracując dla jednej z, chyba z firm no, Czy o ile dobrze pamiętam kto wie, czy to nie był Lockheed... Hmm. W każdym razie jego tato przyjął właśnie taką pozytywną postawę, bardzo taką prorozwojową, tłumacząc małemu Wozowi wszystkie rzeczy od absolutnych podstaw. I to było to coś unikatowego, co zwróciło moją uwagę, mianowicie, że on nie tłumaczył Wozowi tych rzeczy tak, jak się w szkole tłumaczy na pewnym poziomie, podręcznikowo, podając jakieś definicje, on wnikał w absolutne podstawy, sięgając nierzadko do rozmów o atomach, o elektronach, hmm. o tym, jak to wszystko współdziała, porusza się, jakimi prawami się rządzi. Zależało mu na tym, wypływa z tego wniosek, że zależało na tym, iż by wos zrozumiał te rzeczy naprawdę. Naprawdę dogłębnie, do, żeby pojął sam sedno sprawy. I dlaczego to zwróciło moją uwagę tak bardzo? Dlatego, że generalnie uważam, iż rzadkim jest, czy mi się wydaje rzadkim taka możliwość pojęcia czegoś od absolutnych podstaw. Hmm. W jednej z książek, które kiedyś czytałem, było wytknięte um, cywilizacji, czy po prostu wskazane, zależy jak patrzeć, wskazana była taka słaba strona, mianowicie, że kiedyś jeszcze był taki punkt w w rozwoju, biorąc pod uwagę rozwój cywilizacyjny, rozwój technologiczny, był taki punkt w historii człowieka, kiedy jeszcze można było rozumieć rzeczy. Różne wynalazki jak powstają. Można było usiąść i generalnie samemu powołać je do życia. Natomiast z biegiem tegoż rozwoju, z biegiem ewolucji technologicznej człowiek doszedł do punktu Takiego osobliwego dosyć, gdzie większość ludzi nie ma bladego pojęcia, jak samodzielnie można by stworzyć szereg wynalazków ich otaczających. Hmm. Wie to tylko garść osób i tak, zresztą ta wiedza jest fragmentaryzowana, jak gdyby. Hmm. Ona jest tak bardzo specjalistyczna że właściwie niedostępna dla jednostki, żeby na przykład samemu sobie zbudować komputer. Nie można samemu generalnie zbudować sobie komputera, czy wydaje się to, wydawałoby się to bardzo trudnym. Bo ja nie mam na myśli tutaj takiej sytuacji, w której idziesz do sklepu i kupujesz poszczególne podzespoły, płytę główną, procesor kartę graficzną, kartę dźwiękową i tak dalej, i tym podobne. Te różne części, z których komputer się składa. Część osób tak robi. Zamiast kupować gotowe komputery, kupują poszczególne podzespoły osobno, aby później samodzielnie je złożyć. Hmm. Ale to jeszcze nie jest, a to nie jest konstrukcja tych rzeczy od podstaw. Musisz dysponować tymi podzespołami, tymi częściami, żeby ten komputer zbudować. Tak naprawdę ty go nie budujesz, tylko montujesz z gotowych części, składasz w całość. Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o te czasy, w których Steve Jobs i Steve Wozniak byli jeszcze młodzi, być może byli nastolatkami, to w tamtych czasach takich stricte komputerów jak dziś jeszcze, nie było. I dopiero oni razem taki komputer po raz pierwszy wyprowadzili na świat. Pokazali światu. To jest niesamowite, że to właśnie spod Apple wyszedł pierwszy komputer na świecie prawdopodobnie, który miał klawiaturę, czyli do którego wprowadzało się dane za pomocą klawiatury takiej, jaką znamy dzisiaj mniej więcej. Oraz był to jednocześnie pierwszy komputer, który posiadał ekran, monitor. Też wcześniej komputery nie miały monitorów. Były to bardziej urządzenia hmm, dziwacznie wyglądające prawdopodobnie dla dzisiejszego współczesnego człowieka, z jakimiś lampkami, diodami, przełącznikami. Jakieś pudełka, pudła większe, mniejsze, bardziej większe niż mniejsze pewnie. Ale nie za bardzo to przypominało dzisiejszy, dzisiejszy koncept komputera osobistego czy notebooka, hmm. gdzie mamy tę klawiaturę, ekran. To generalnie stało się możliwym wynalazkiem dzięki wozowi który właśnie miał opanowaną tą wiedzę od podstaw. On, co ciekawe, miał ten przywilej i do dzisiaj go ma, rozumiejąc do dziś te rzeczy, gdyż on jeszcze funkcjonuje, egzystuje na tej planecie. Ja mu trochę zazdroszczę, dlatego, że komputery są jedną z moich absolutnych pasji. Ale ja na przykład nie mam bladego pojęcia jak to się dzieje, że komputer działa. Na przykład jak to się dzieje, że rozumie to, co robi się na ekranie. Hmm. Jak to się dzieje, że może rozumieć język programowania jakiś. Jak dokładnie, bo wiadomo, że gdzieś tam można, można się dokopać do takiej informacji, że gdzieś tam to się wprowadza do języka maszynowego, do assemblera do zer jedynek, ale żebym ja to rozumiał, w sensie nie chodzi mi nawet o rozumienie co żebym rozumiał, jak to jest możliwe, żeby komputer to robił. To, co finalnie gdzieś doprowadza do tego efektu ostatecznego na ekranie, który widzisz, to tego nie pojmuję. Ach, bardzo bym chciał to rozumieć tak naprawdę, dogłębnie właśnie. Ogarniać to sedno. I w żadnym podręczniku niestety nie znajduje się, z którym się zetknąłem, w żadnym podręczniku nie znajduje się wytłumaczenie, które by mnie satysfakcjonowało, które by dało mi ten poziom rozumienia dogłębnego. A może to też jest kwestia, że elektronika nie jest moją pasją, czy fizyka, kto wie. Może to jest kwestia, że musiałbym być wręcz wychowywany w tym duchu, tak jak Wolf, że tego się może nie da, hmm. Załatwić kilkoma stronami definicji. W każdym razie, WOS doświadczył tego przywileju czy zaszczytu, tej specjalnej możliwości wglądu w tą całą wiedzę tajemną, w cudzysłowie, od absolutnych podstaw. Więc on wiedział, jak to wszystko działa. Hmm. Już, od, już na poziomie atomowym, na poziomie cząstek elementarnych, więc. Dla niego to miało znacznie głębszy sens niż na tak, dla takiego pierwszego, lepszego człowieka, który w młodym wieku kupuje sobie zestaw Meisterkowicza i po prostu coś tam skleca. Dla woza miało to znacznie głębszy sens prawdopodobnie, gdzie on fizycznie postrzegał jakąś tam, jakieś tam komponenty elektroniczne, ale w głowie wiedział doskonale jak to działa, co tam się tak naprawdę dzieje. Jakie procesy mają tam miejsce w najmniejszym drobiazgowym szczególe? Hmm. Więc, jeżeli teraz wziąć pod uwagę, że to było jego pasją, że to go bardzo interesowało, pociągało, oraz to, że miał tak świetnego nauczyciela, jakim był jego tato, któremu to wszystko tak pięknie tłumaczył od absolutnych podstaw hmm. i wspierał jego rozwój, to można hmm, nie być zaskoczonym, iż WOS z biegiem czasu począł bardzo dynamicznie się rozwijać, odnosić szybko sukces za sukcesem. Wygrywał na przykład szereg konkursów szkolnych, dla majsterkowiczów czy wynalazców. Hmm. To wszystko nie jest taką niespodzianką, kiedy się zrozumie jego tło, że tak powiem, czyli tam jego życiową sytuację, w jakiej się znajdował, będąc dzieckiem jeszcze. Hmm. Także on jawi się jako takie hm. Genialne, błyskotliwe dziecko, chociaż z drugiej strony, ile takich dzieci byłoby, gdyby miały podobne możliwości, podobne wsparcie ze strony najbliższych? Podam taki przykład, który mnie dosyć ujął. Któregoś razu Woz zainteresował się hmm, pewnym tematem. To była jakaś komunikacja radiowa między ludźmi. Trzeba było zbudować sobie najpierw takie radio, takie urządzenie specjalne, aby następnie móc się komunikować za pomocą tego urządzenia z innymi. Coś na zasadzie dzisiejszego internetu, tylko że głosowo. Taki czat z ludźmi, oddalonymi od siebie o większe odległości. Hmm. To, to właśnie wozła w którymś momencie zainteresowało. Ale żeby wejść w ten świat tego radia, tego czatu w cudzysłowie swoistego z tamtych czasów trzeba było zdobyć licencję. A żeby zdobyć licencję Trzeba było zdać specjalistyczny egzamin specjalnym, dedykowanym dla tego miejscu. Więc Woz był zainteresowany, a jeżeli chodzi o jego datę, to jak on tylko zdał sobie sprawę, że Woz zaciągnie w tym kierunku, no to co zrobił ciekawego, to udał się z nim do tej instytucji, aby wraz z nim podszkolić się do tego egzaminu oraz go zdać. Czyli po prostu towarzyszył mu. Hmm. Towarzyszył mu w tym procesie samodzielnie również do niego przystępując. O ileż raźniej musiał się wos czuć dzięki temu. Hmm. Niesamowite. To zrobiło na mnie wrażenie i pozytywnie poruszyło mnie. Taki przykład rodzicielskiego, prawdziwego wsparcia. Hmm. No i oni faktycznie razem zdobyli licencję, każdy dla siebie. Finalnie. I Woz mógł zbudować sobie to radiowe urządzenie i faktycznie zacząć praktykować w tym, co go pociągało, fascynowało. Taki epizod dosyć ujmujący dla mnie. Hmm. W każdym razie koncentrując się na postaci Woza był to więc chłopiec intensywnie zainteresowany elektroniką, tym całym majsterkowaniem, który miał w doradku świetnego nauczyciela dużo wsparcia i szybko zaczął odnosić szereg sukcesów. O, szybko wypłynął na powierzchnię jego talent to, że on ma do tego definitywnie predyspozycję że on łapie te rzeczy. I, I że z drugiej strony jest utalentowany ponad przeciętne że to, w jaki sposób buduje te wynalazki, nie jest szablonowe, że w tym widać hmm, specyficzny, unikatowy talent, że on to robił konkurencyjnie, on potrafił budować swoje wynalazki, czy rzeczy, które były równolegle produkowane w firmach wówczas istniejących, on potrafił je projektować w sposób znacznie bardziej efektywny, znacznie bardziej zoptymalizowany niż w tych firmach. I w którymś momencie dochodzi do tego, że Woz buduje swój pierwszy komputer. Ja to tak skracam, to jest znacznie bardziej detalicznie opisane w książce. Natomiast na potrzeby audycji tak trochę to skracam, byle tylko zarysować kim był, czy kim jest, kim był i jest Steve Wozniak. Czyli był takim pasjonatem, czy jest takim pasjonatem elektroniki. I w którymś momencie ów pasjonat tworzy swój pierwszy komputer. Wymyśla wręcz komputer, który posiada klawiaturę i jednocześnie ekran. Hmm. Można. To właściwie to nie był taki jeszcze wtedy komputer jaki znamy dzisiaj, nie był on sprzedawany razem z monitorem, to działało bardziej na takiej zasadzie, że można było ów komputer podłączyć do chyba praktycznie dowolnego telewizora, jaki się miało w domu i dysponowało się komputerem. Ale i tak to było rewolucyjne, jak na tamte czasy, gdyż jak wspominałem wcześniej, wówczas nie istniał koncept komputera, który komunikowałby się z człowiekiem za pośrednictwem ekranu, za pośrednictwem monitora i posiadałby klawiaturę, gdzie naciskasz literkę A i widzisz tą literkę A na ekranie. To wszystko, to wszystko, co wydaje się nam dzisiaj tak, tak elementarne, że o tym nie myślimy właściwie, to właśnie jest zasługą owego Steve'a Wozniaka. To właśnie on to Wymyślił, wynalazł. I w czasie, kiedy zaczęli się kumplować ze Steve'em Jobsem, Steve Jobs dostrzegł w tym wynalazku woza potencjał. I, tak żartobliwie mówiąc, nakręcił go, żeby zaczęli sprzedawać ten wynalazek. Wcześniej Wos był takim pasjonatem, geekiem, jak to się mówi, w środowisku branżowym, czyli takim maniakiem swojej pasji trochę. Um, I on w tej swojej pasji generalnie nie myślał o, o pieniądzach, nie myślał o biznesie, on myślał bardziej o rozwoju ludzkości, o wprowadzaniu dodatniej wartości w życie innych ludzi. Chętnie dzielił się swoimi pomysłami z innymi, swoimi odkryciami. W którymś momencie znalazł się na takim cyklicznym spotkaniu, na którym zbierały się podobne jemu osoby zainteresowane tym wszystkim, tą elektroniką, kombinowaniem, majsterkowaniem. I na tych spotkaniach prezentował swoje wynalazki, chętnie dzieląc się swoimi odkryciami uczestnikami owego spotkania. Ale to wszystko było robione non-profit, czyli niekomercyjnie, hobbystycznie zupełnie i jemu to zupełnie odpowiadało. Natomiast kiedy pojawił się Steve Jobs, to wraz z nim pojawiła się idea, żeby zacząć na tym robić biznes. Rozpoczynając od sprzedawania tego pierwszego komputera, rewolucyjnego woza. Hmm. To troszeczkę zatrzęsło światem Steve'a Wozniaka, ale, ale generalnie poszedł, jakoś dał się nakręcić i poszedł w tym kierunku, co doprowadziło w którymś momencie do założenia firmy Apple, hmm. która wówczas była chyba dwu- albo trzyosobowa I faktycznie oni skręcali te swoje komputerki w garażu. W prywatnym domu Sebastika Jobsa właśnie. Hmm. Więc kim jest autor autobiografii I was to tak chyba najbardziej esencjonalnym byłoby stwierdzenie, że jest pasjonatem elektroniki, inżynierii, wynalazcą rewolucyjnym, który co największego w życiu wynalazł, to ku mojemu zaskoczeniu, bo wcześniej nie miałem blodego pojęcia o tym, komputer osobisty. Ten właśnie koncept komputera, który tak dobrze dzisiaj znamy od wielu, wielu lat, Właśnie Steve Wozniak wynalazł. I co jest w tym wszystkim niesamowite, to to, że ja sobie zupełnie z tego nie zdawałem sprawy. Apple nie kojarzyło mi się absolutnie z takim odkryciem. Apple było dla mnie po prostu niesamowitą firmą komputerową, ale nie dysponowałem informacją, iż to właśnie z Apple wyszedł pierwszy komputer osobisty pierwszy protoplasta komputera osobistego dzisiejszych czasów. Poza tym, przez sporą ilość czasu Apple równało się dla mnie osobie Steve'a Jobsa. Nie miałem żadnego pojęcia o tym, że tam był ktoś jeszcze. Podczas kiedy dopiero z biegiem czasu począłem docierać do różnorakich informacji, które Odsłoniły przede mną zupełnie nowy obraz. Obraz, w którym to nie Steve Jobs stworzył wszystko, co kojarzymy bezpośrednio z Apple. Włącznie z samą firmą. Obraz, w którym to nie jego zasługą, czy głównie jego zasługą sukces Apple był. Ale zupełnie inny obraz, w którym widać wyraźnie, że Apu powstało tylko i wyłącznie dzięki temu, że obie te postacie zetknęły się w którymś momencie ze sobą. Można by ich uznać obu za geniuszy w różnych dziedzinach jednakowoż. Woza można by uznać za geniusza elektroniki i inżynierii. Natomiast Jobsa można by uznać za błyskotliwego geniusza biznesu i marketingu. Jak już mówiłem, wizjonera. Kogoś, kto potrafił widzieć przyszłość na swój sposób. Widzieć więcej, myśleć inaczej. I dopiero jak te dwie postacie zetknęły się, połączyły ze sobą, zakumplowały co mi przypomina tak bardzo Yin-Yang, to dopiero wtedy mogło powstać Apple, gdyż Wals dysponował wówczas hmm, bardzo innowacyjnym, wysoce innowacyjnym wynalazkiem, który mógł dosłownie zmienić świat. Ale to Steve Jobs dysponował talentem oraz pasją, które mogły sprawić, że ten wynalazek faktycznie do tego świata dotrze. Efektywnie. Odpowiednimi kanałami biznesowymi. No w przeciwnym razie, hmm, co by mogło się stać w przeciwnym razie? Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje mi się taki, iż Ktoś w którymś momencie mógł po prostu podpatrzeć rozwiązania Wodza, którymi, jak mówiłem, on się dzielił chętnie za darmo i sam zrobić, zacząć robić na tym biznes. Dzięki Steve'owi Jobsowi ta możliwość nie przepadła, pozostała w ich rękach i doprowadziła do ogromnego, kolosalnego fenomenu Apple jaki funkcjonuje do dziś. Ale warto wiedzieć, że u zarania tej historii znajdują się dwie osoby, a nie jedna. I że ta druga osoba, czyli nie Steve Jobs, czyli Wall, nie ma wcale mniejszej zasługi w tym apu zjawisku. Dlatego Iż gdyby z drugiej strony obrócił tę sytuację, gdyby woza nie było, to Steve, mówiąc najprościej, nie miałby, Steve Jobs, nie miałby czego sprzedawać. Po prostu nie miałby wokół czego robić swojego show. Hmm. A to właśnie woza wynalazek zwrócił tak bardzo uwagę Steve'a Jobsa, żałów nakręcił się na to, żeby coś z tym zacząć robić więcej. Chociaż to nie było, to nie była pierwsza rzecz, to nie był pierwszy wynalazek, który ich połączył ze sobą we wspólnych zainteresowaniach. Wcześniej były inne rzeczy, <ślesz> swoiście interesujące, tak zwany blue box, wynalazek inny, którego historia jest dosyć też interesująca, dzięki któremu to było takie pudełko, Blue Box to było takie pudełko, um, o którym kiedyś Woz przeczytał w gazecie niepozornej, w której tak paradoksalnie opis tego pudełeczka przedstawiono jako fikcyjną historię, w której jednak coś było nie tak. Mianowicie, z jednej strony niby to była fikcyjna historyjka, którą wydrukowano w jakimś tam czasopiśmie, chyba dla kobiet? od tak, dla ciekawostki. Ale z drugiej strony coś podejrzanie wiele było w tej historyjce konkretów, konkretnych danych, konkretnych informacji, co Wozowi nie pasowało w ogóle do fikcyjnego wymysłu. WOS, powiem, rozumował w ten sposób, że jeżeli robisz sobie, zmyślasz jakąś fikcyjną historyjkę, no to nie podajesz konkretnych danych czy faktów w tej historyjce, jak na przykład jakieś tam um, konkretne przedziały sygnałów fal czy czegoś w megahertach, już dokładnie nie pamiętam jak to było. Nie podajesz się jakichś konkretnych, technicznych danych w fikcyjnej historyjce. Więc to zaintrygowało WOSa i postanowił sprawdzić całą sprawę. Oczywiście wkręcił Steve Jobs w to, który też się tym zainteresował. Poszli do biblioteki, odnaleźli odpowiednie książki, dotarli do potrzebnej wiedzy, która mogła zweryfikować ten niby fikcyjny artykuł i zbudowali na podstawie tego wszystkiego owego legendarnego blue boxa który to Blue Box był pudełeczkiem, dzięki któremu najkrócej, najprościej mówiąc, można było wykonywać darmowe rozmowy telefoniczne. Przykładało się takie pudełeczko do słuchawki telefonu. Ono tam wygrywało serię charakterystycznych dźwięków, tonów, co oszukiwało centrale telefoniczne, sprawiając, że dla tego ówczesnego systemu telefonicznego, telekomunikacyjnego, ta rozmowa była możliwa bez kosztów dla osoby ją wykonującej. Hmm. Więc zanim Steve'owie zaczęli bawić się komputerami, tak zartubliwie mówiąc, to bawili się Box'em. Więc znowu wracając do wozu, był on. Czy mamy do czynienia z postacią pasjonata inżynierii, który w bardzo dużym stopniu, równie jak Steve Jobs, stoi za sukcesem Apple. Dzięki jego innowacyjnemu wynalazkowi, którym był pierwszy komputer osobisty, Apple mogło zaistnieć w ogóle i rozwinąć skrzydła. Gdyż tutaj już przydały się te biznesowe, marketingowe umiejętności Steve'a Jobsa. Więc początkowo tak to właśnie wyglądało, że mieli ten wynalazek woza, który wosku udoskonalał i to właśnie ów wynalazek był sprzedawany w Apple, był tym pierwszym produktem Apple, A później stosunkowo szybko właściwie. Firma zaczęła się rozrastać, zaczęto zatrudniać nowe osoby, nowych inżynierów i hmm, już to nie wyglądało tak kameralnie i hmm, ujmująco na swój sposób, że mieliśmy tą parę pasjonatów wzajemnie się uzupełniających, którzy to wszystko napędzali. Oni tylko rozpędzili firmę. Natomiast szybko stosunkowo stało się tak, że WOS już wcale nie był tą główną osobą, która projektowała nowe rzeczy. Po prostu robili to inni. Inne osoby, które były w tym celu zatrudniane. Hmm tej materii znacznie bardziej i dłużej w firmie udzielał się Steve Jobs. Zresztą, to akurat było na rękę Wozowi. co ciekawe, um, Woz generalnie nie gustował w takiej perspektywie, żeby zostać wielką osobą biznesu, rakinem biznesu. On się wręcz tego obawiał i co ciekawe, kiedy powstawało Apple, kiedy otrzymało swojego pierwszego inwestora poważniejszego, który mógł wprowadzić poważne pieniądze do firmy, żeby mogła się rozwijać. To w tamtym czasie Woz pracował w firmie Hewlett Packard, która to praca dawała mu wiele satysfakcji i była dla niego swoistym. Zaszczytem wręcz. I kiedy ów inwestor pojawił się w Apple, powiedział Wozowi, że jest niezbędnym, aby ten przestał pracować w HP i po prostu przeniósł się do Apple całkowicie. To było dla woza perspektywą dyskomfortową poważnie. Z uwagi na to, że mu się to kojarzyło z tym, z czym, kojarzy się, z czym może kojarzyć się prowadzenie firmy, czyli na przykład zarządzaniem innymi ludźmi, organizowaniem ich pracy, wydawaniem im poleceń i dalej Takie bycie menadżerem trochę. Generalnie w ogóle to wozowi nie odpowiadało. On się nie widział w tej roli. On był pasjonatem inżynierii. On tworzył wynalazki. Ale to, co miałby robić prowadzenie firmy, to, co miałby robić prowadząc firmę, to zupełnie nie była jego pasja. Wręcz przeciwnie, on wydawało się, nie czuł się w tym w ogóle dobrze, czy swobodnie. Prawdopodobnie w przeciwieństwie do Steve'a Jobsa. Więc Voss odmówił na to, że on nie opuści HP w imię całkowitego zaangażowania WAPU. Na co Steve Jobs dosyć się zbulwersował, gdyż on znowuż bardzo się nakręcił na cały ten interes i nie chciał go przekreślić. Wiadomo, że gdyby bez Woza mogłoby się okazać, że będą musieli wapu sięgnąć po zupełnie inny wynalazek. Być może, kto wie, czy w ogóle by się znalazło coś równie czy podobnie innowacyjnego. Więc Steve Jobs przeprowadził w odpowiedzi na odmowę Woza taką kampanię nakręcania jego rodziny i znajomych, którzy zaczęli dzwonić do Woza, Próbując go przekonać, żeby się jednak zgodził, że to jest dobra, intratna perspektywa dla niego tak naprawdę, że powinien się zgodzić. Ale na wesoło to nie działało. Generalnie. Do momentu, kiedy nie zadzwonił jeden z jego przyjaciół. I przedstawił mu to zupełnie odmiennie niż wszystkie te poprzednio dzwoniące osoby. Próbującego przekabacić. <głos> Mianowicie przedstawił mu to w ten sposób, że może być w HP, gdzie pracował do tej pory, inżynierem i awansować z biegiem czasu, stając się coraz bogatszym, a jednocześnie uzyskując wyższe szczeble menedżerskie. Natomiast w Apu może być inżynierem, może stać się namacalnie bogaty, ale wcale menadżerem być nie musi, jeśli nie chce. Wcale nie jest koniecznym, żeby on się wspinał po tej drabince, czy wręcz od razu osiadł na jakimś wysokim szczeblu, gdzie się na przykład zarządza innymi ludźmi, wydaje im polecenia. Innymi słowy, ten przyjaciel uświadomił mu, że WOS może być w Apu, może być nawet bogaty, a jednocześnie wcale nie musi być menadżerem. Może pozostać tym, kim chce być, czyli inżynierem. Będąc łapu jednocześnie. Że jest to całkowicie możliwe. I to zupełnie odmienne ujęcie sprawy, trafne bardzo, sprawiło, że woz finalnie zmienił zdanie i się zgodził na przejście do apu, opuszczenie HP. Ale co jest ciekawe w tej historii, to właśnie to, co było potrzebne, żeby go do tego skłonić. Czyli odpowiednie ujęcie sprawy. Takie, które do niego osobiście przemówi. Nie żadne stereotypowe hasła, frazesy tylko empatyczne zrozumienie jego osobowości, co tak naprawdę go hamuje przed podjęciem decyzji i czy naprawdę nie jest możliwe, żeby on tam się czuł dobrze. I tamten jego przyjaciel rozumiał dobrze, wydaje się, tę sytuację i potrafił to przedstawić właśnie w taki sposób, który przemówił do woza. Dzięki czemu, znowuż, Apple istnieje. Też można by być bardzo wdzięcznym temu gościowi <gry> za taką empatię i wyobraźnię. Wgląd. Hmm. Więc, ja wspominałem wcześniej, że był czas, kiedy ja o wozie nie słyszałem nic, nie wiedziałem nic o jego istnieniu, kiedy Apple kojarzyło mi się definitywnie ze Steveem Jobsem. Istniał tylko Steve Jobs i Naturalnie to on był za to wszystko odpowiedzialny. Dopiero z biegiem czasu ten obraz mi się całkowicie zmienił. Dowiedziałem się o istnieniu woza oraz o tym, jak dużą rolę również i on odegrał w tym zjawisku Apu. Hmm. Znacznie większą niż mógłbym przypuszczać. Bo to nawet nie tylko o to, tylko w cudzysłowie, nie tylko o to chodzi, że on miał równie wielki udział powstaniu firmy i w jej rozkręceniu. Ale i również chodzi o to, że to on był osobą, która wynalazła pierwszy komputer osobisty. To jest w ogóle dopiero zaskoczenie. Hmm. Gina Smith bodajże, czyli ta druga osoba z wykładki książki, o której Niedługo już opowiem, dlaczego jej nazwisko się tam znalazło. O ile dobrze pamiętam, określiła Woza, że jest to taki Newton naszych czasów. I myślę, że nie ma w tym żadnej przesady. I teraz co ciekawe, Woz napisał autobiografię. Można by tak rzec. Mówię, można by tak rzec, dlatego, że to nie wyglądało tak, że on siadł i samodzielnie on napisał. To wyglądało bardziej w ten sposób, że różni dziennikarze próbowali wydobywać z niego informacje, być może zachęcać go do napisania tej biografii, próbować z nim współpracować w tej materii, ale się nie udawało. Coś tam Wozowi zgrzytało, nie odpowiadało. W którymś momencie pojawiła się taka ambitna dziennikarka, właśnie wspomniana Gina Smith. I owa Gina Smith hmm, udało jej się. Jakim sposobem udało jej się z sukcesem współpracować z wodzem. Coś było w niej takiego, co sprawiło, że Dobrze im się układało i udało się wyciągnąć z woza całą tą historię. Jego wersję wydarzeń. Dlatego, że wcześniej, zanim ta książka się ukazała, wszyscy byli notorycznie konfrontowani z tą wersją Steve'a Jobsa. I wokół Steve'a Jobsa. Z taką dominującą wersją, która niekoniecznie była w pełni wiarygodna, gdyż Znajdowało się w niej, okazuje się, sporo przekłamań czy zniekształceń pewnych faktów. Już nie wspominając o tym, że ja nie byłem wcale jedną z niewielu osób, które nie miały bladego pojęcia o istnieniu wozu. Okazuje się, że wiele, mnóstwo ludzi nie miało pojęcia o jego istnieniu. Tak się to po prostu potoczyło. Być może dzięki temu, że WOS miał takie podejście, jak już mówiłem, że on nie chciał nigdy pełnić wysokiego biznesowego stanowiska na szczeblach korporacji. On wolał koncentrować się na swojej inżynierskiej pasji, na wynalazkach, na wprowadzeniu dodatniej wartości, na robieniu tego, co kochał. Więc nie było jego aspiracją zostanie. Kolejnym Steven Jobsem. On się po prostu Steve'owi Jobsowi przydał, ale efektem ubocznym czy konsekwencją takiego stanu rzeczy być może właśnie było to, że osoba woza nigdy nie weszła wtedy wówczas do takiej powszechnej świadomości ludzi. Steve'a Jobsa wszyscy znali o wozie, można by powiedzieć coś przeciwnego. Hmm. Więc kiedy Dzinie Smith udało się efektywnie współpracować ze Stevem Wozniakiem w materii napisania autobiografii jego, to Woz zyskał taką namacalną możliwość przedstawienia wreszcie własnej wersji wydarzeń publicznie z odpowiednim nagłośnieniem. W własnej wersji wydarzeń, to znaczy po prostu jak to wyglądało z jego perspektywy. Włącznie z taką świetną okazją do tego, żeby naprostować kilka rzeczy. Które gdzieś tam pojawiły się z biegiem marketingowego, głuchego telefonu. Hmm. Więc w. Chłopliwie wykorzystał tę okazję. Pewnie się ucieszył, że wreszcie się uda. I udzielał dzinie wielu, wielu godzin wywiadów, gdzie oni nagrywali. Ta praca nad książką wyglądała w ten sposób, że oni spotykali się razem i nagrywali. Spotykali się przy grillu swoją drogą i nagrywali um, godziny Wypowiedzi, wspomnień, które później Gina, jako dziennikarka, pisarka, um, skwapliwie, skrupulatnie opracowywała, mając y, taką wytyczną, aby spisać to w taki sposób, jak gdyby to sam Woz pisał tą książkę czyli nie tylko, żeby była zgodność informacji, zgodność merytoryczna treści książki z tym, co pozyskała w tych wywiadach z Wozem, ale i żeby jeszcze styl wypowiedzi, maniera, zgadzały się ze stylem i manierą Woza. Żeby innymi słowy można było powiedzieć, tak, no, to brzmi jak Woz. Woz mógłby to faktycznie napisać. Hmm. To było ambicją Dziny, tak to się jawi z researchu, jaki przeprowadziłem w tej materii. I w związku z tym jedną z rzeczy, która, które ona robiła podczas pracy nad tą książką, to była notoryczna weryfikacja z wozem właśnie tego, czy to brzmi według niego tak, jakby on sam to powiedział. Na tym nie zależało i chwała jej za to, gdyż ja osobiście bardzo chciałbym przeczytać książkę napisaną przez Woza i przez grę czasu kojarzyłem. Jeszcze zanim ta książka do mnie dotarła, a już o niej słyszałem, to dla mnie było oczywistym, że to jest książka autorstwa Woza. Dopiero hen później, <trygująca> kwestia> intrygująca kwestia, zauważyłem to drugie nazwisko na okładce Ginny Smith i zaczęło mnie to dosyć intrygować. Dlaczego to nazwisko tam się znajduje? Przecież Woz mógł napisać tą książkę sam. Dlaczego napisał ją z kimś widocznie? Też sobie tak myślałem, że zwykle drugie nazwisko na okładce znajduje się wówczas, kiedy mamy do czynienia z pracą zbiorową, tak jak na przykład sagę od Junie, nowe tomy science fiction powieści. Pisze Brian Herbert z Kevinem J. Andersonem we współpracy. I to ich obu nazwiska notorycznie pojawiają się na okładkach tych powieści. I wiadomo z góry o co chodzi. Nawet w którymś tam z wywiadów oni, wnikając w detale, opowiadali o tym, że to nawet może tak wyglądać w praktyce, że oni się dzielą między sobą rozdziałami, że na przykład ten rozdział napisze Kevin, a inny rozdział napisze Brian. Ale ja się zastanawiałem w związku z tym, dlaczego Steve Wozniak nie mógł, czy nie chciał napisać tej książki samodzielnie? To mnie bardzo intrygowało. I nie za bardzo mi się też podobało, nie za bardzo mi się też wydawało atrakcyjnym, że on to pisał z kimś. Chociaż z drugiej strony mogło się okazać, że Gina Smith była kolejną jakąś taką niesamowitą figurą, która wcześniej była dotąd ukryta, o której nic nie wiedziałem wcześniej, a mogłoby się okazać, że była kimś niesamowitym. Tak jak wos, o którym wcześniej nic nie słyszałem, a nagle wyskakuje mi <śmiech> z pudełka, bardzo bliżej mówiąc, jako osoba o niesamowitej roli, którą spełniła. Hmm. Ale w tym przypadku okazało się inaczej. Okazało się na szczęście, że nadal mogę uważać tę książkę, czy postrzegać ją za książkę, którą Wos napisał. Chociaż nie fizycznie własnymi dłońmi, ale z pomocą Jeanne Smith, która po prostu zajęła się Tą translacją, pozyskaniem, zebraniem, opracowaniem informacji i w dodatku przekazaniem im w taki sposób, przekazaniem tych informacji w taki sposób, aby to brzmiało tak, jakby to opowiadał WOS we własnej osobie. Więc jeszcze raz, chwała i za to. <śmiech> chwała i za to. Bardzo mnie to cieszy, że tak właśnie się stało. Hmm. Więc to jest geneza tej książki. Jeszcze jako taką ciekawostkę powiem, że ja tej książki długo, długo na do mnie nie trafiała. Ja słyszałem coś o jej istnieniu, ale już od dłuższego czasu przeskoczyłem na audiobooki. Od długiego czasu nie czytam już prawie w ogóle książek w wersji tradycyjnej, lecz słucham. I wydawało mi się, że książka iVos tak. Wydawała mi się niszowa, że raczej nie będzie w formie audiobooka. Wydawało mi się to mało, mało prawdopodobne. Hmm. Więc w którymś momencie i to nawet chyba w cudzysłowie przypadkiem, kiedy wcale nie szukałem tej książki, tylko czegoś zupełnie innego, natrafiła w mojej ręce informacja o istnieniu tejże właśnie pozycji i to właśnie w w formie audio, co mnie wielce, wielce, wielce zaskoczyło wówczas. To prawda była to forma oryginału, czyli anglojęzyczna, ale to mi zupełnie nie przeszkadzało. Może nawet odpowiadało bardziej, gdyż dziś, kiedy jestem w stanie generalnie, swobodnie czytać czy słuchać po angielsku, angielski to jest zresztą jedna z moich pasji, doskonalenie tego języka, to dzisiaj już Odkryłem, dłuższy czas temu odkryłem, że, że lepiej mi się czyta, czy słucha książki po angielsku, niż po polsku. Lub inaczej mówiąc, lepiej mi się czyta w oryginale, niż przetłumaczoną na jakikolwiek inny język. To jest w ogóle tematem osobnym, szerokim do omawiania. Dlaczego tak jest? Kiedy zrozumiałem, że tłumaczenie... Tłumaczenia z języka jednego na inny nie można rozumieć mechanicznie, że ja kiedyś rozumiałem mechanicznie tłumaczenia, że to jest tylko kwestia słownikowa, przetłumaczenia jednego słowa z jednego języka na, in, na słowo, na jego odpowiednik w drugim języku. Kiedyś tak postrzegałem kwestię tłumaczenia. Dopiero z biegiem czasu, kiedy zacząłem bardziej uczyć się samodzielnie angielskiego w tym przypadku, zrozumiałem że jest zupełnie inaczej, że to jest znacznie szerszy proces, niż mógłbym przypuszczać, niż mógłbym sobie wyobrażać, że to nie jest tylko taka prosta, mechaniczna translacja słówka na słówko. Nawet nie tylko o gramatykę chodzi, ale że język hmm, stanowi również odzwierciedlenie charakterystycznego, indywidualnego sposobu myślenia danej populacji, danej kultury. stanowi jej odzwierciedlenie na swój sposób, najbardziej to skracając, gdyż nie chcę się teraz koncentrować na tej dygresji tak bardzo. W każdym razie konsekwencją takiego zrozumienia, tłumaczenia z jednego języka na inny, było dla mnie to, że obcowanie z oryginalnym tekstem dawało mi, czy wiązało się dla mnie z perspektywą odczucia pełni, odebrania pełni przekazu, pełni informacji, które znajdowały się w tym tekście. Wszystkie niuanse, wszystkie informacje, cały oryginalny, zamierzony styl i charakter można, można do tego wszystkiego dotrzeć w oryginale. Ale kiedy mamy do czynienia z procesem translacji, tłumaczenia tegoż oryginalnego tekstu na jakikolwiek inny język, to coś się głupi, coś ulega zniekształceniu siłą rzeczy. Gdyż to nie jest tylko czysta mechanika, gdzie efektem, efekt jest zupełnie jakby tożsamy do pierwowzoru. Ale jest to tak naprawdę metamorfoza. Tak ja to postrzegam, że jest to metamorfoza niestety. Gdyż, tak jak mówiłem wcześniej, język jest ekspresją sposobu myślenia i kultury dla mnie. Tym się dla mnie stał po, po głębszym zaangażowaniu w pasję na języka. Ekspresją kultury, charakterystycznego sposobu myślenia danej populacji. Więc kiedy mamy do czynienia z tłumaczeniem z jednego języka na drugi, to mamy tak naprawdę do czynienia z przełożeniem informacji zawartej w formie jakby jednego stylu myślenia na, na formę w innym stylu myślenia wykazaną. Całkowicie. Czasem nawet w innym stylu myślenia. Czyli swego rodzaju konwersja, metamorfoza, transformacja. Niby informacja jest to sama. Choćby nawet był wysoki stopień zgodności. To jednak coś jest kubione i przekształcane się rzecz. Więc dla mnie właśnie w związku z tym perspektywa obcowania z oryginałem stała się bezkonkurencyjnie atrakcyjna. Stąd, kiedy mam do wyboru na przykład audiobooka tego samego słuchać w oryginale czy po polsku, to wolę wybierać oryginał. Oczywiście jeśli chodzi o Aïwoza, to książka dotarła do mnie w języku angielskim, czyli w oryginale. A jakiś czas później dowiedziałam się, że została również opublikowana u nas w kraju. Hmm. Miła niespodzianka coś, co nie było wcale dla mnie oczywistym że ta książka się pojawi w Polsce. Dzięki temu mogę tobie zaprezentować gaść cytatów z tej książki w formie oficjalnego polskiego tłumaczenia. Co też uczynię już niedługo w tym rozdziale. Oraz te, cytaty, te same cytaty wkleję w notatkach do tego odcinka na stronie internetowej Molium. Wracając do tematu książki, jest jeszcze jedna ciekawostka, o której chciałbym nadmienić, zanim przejdę do konkretnych cytatów, czy do innych notatek. Hmm. To kwestia wiarygodności zawartej w książce informacji. Istnieje taki ciekawy sposób dla dziennikarza na uwiarygodnianie informacji. Mianowicie czasem Istnieje możliwość przeprowadzenia danego wywiadu w odstępach kilku, kilkunastoletnich. Pozyskać tą samą informację od osoby, z którą się wywiad przeprowadza i zbadać, w jaki sposób ta osoba przekaże tę informację po latach. Czy będzie to właśnie taki głuchy telefon, zniekształcony, szczątkowa forma, czy też może okazać się, że wersja czy zeznanie tej osoby będzie do złudzenia, może nawet przypominało wersję sprzed kilku, kilkunastu lat. Będzie nadal brzmiało żywo, intensywnie i wiarygodnie. I teraz, jeżeli okazuje się, że pomimo przestrzeni kilku, kilkunastu lat dana osoba mówi, bardzo podobnie przekazuje bardzo podobne informacje, właściwie do złudzenia, właściwie lub to same, w bardzo zbliżony sposób. Podobnie emocjonalnie na przykład i tak dalej i tym podobne. Że to wszystko jest bardzo podobne, jak gdyby żaden czas w ogóle nie upłynął. To dla wielu uważnych dziennikarzy jest to taki wysoki czynnik uwiarygadniający autentyczność pozyskanych informacji. Powodem, dla którego wspominam o tym, jest taka ciekawostka, iż już po przeczytaniu książki iVOS zrobiłem sobie taki research na YouTubie, szukając dłuższych, <tłuch> dłuższych wypowiedzi Steve'a Pozniaka, jakichś przemówień, prelekcji. I dotarłem jedną z rzeczy, do której dotarłem, był taki kwiatek, smaczek w formie archiwalnego nagrania z osiemdziesiątego któregoś roku. Bodajże 84 czwartego też wrzuca do linków zebranych w notatkach do tego rozdziału Molium. Nagranie z osiemdziesiątych lat. Książka iWOS powstała w latach dwutysięcznych, być może w 2006. W latach Czyli generalnie mamy te kilkanaście, o ile nie dziesiąt lat hmm, odstępu. Podczas kiedy w tym nagraniu z osiemdziesiątego któregoś roku WOS opowiada w sporej mierze te same historie. W bardzo zbliżony sposób do tego zawartego w książce. I teraz możemy to interpretować dwojako. Możemy to interpretować tak, że pracując nad tą książką wos i lub Gina sięgnęli do archiwalnych nagrań, aby się wspomagać, odświeżyć sobie pamięć. Albo mamy tu do czynienia dokładnie z tym dziennikarskim, reporterskim fenomenem, w którym dana informacja w umyśle osoby, w którą się przeprowadza wywiad jest ciągle świeża. Ciągle żywotna. Tak jakby to się stało wczoraj, pomimo upływu już wielu, wielu lat. Ciągle świeże w pamięci, ciągle żywe. Nie wiemy na pewno, jak to było w tym przypadku, ale jest przynajmniej możliwość, miło wiedzieć, że taka możliwość jest, odnosząc się do tego nagrania z 80. któregoś roku, że przekaz zawarty w książce iWoz, boza wersja wydarzeń, może być bardzo autentyczna, bardzo wiarygodna. I dla każdego fana, czy osoby bardzo zainteresowanej zjawiskiem firmy Apple, czy nawet osobą Steve'a Jobsa, to może być świetne, delikatnie mówiąc, uzupełnienie, czy komponent, brakujący komponent do zapoznania się. Cała ta właśnie książka iVoice z osobą autora, którą jest na swój sposób przesiągnięta, gdyż okazuje się, że autor ma dosyć charakterystyczną osobowość, co ciekawe. Z jednej strony mówiłem już o tym, że jest to pasjonat inżynierii i elektroniki, taki geek, trochę maniak, trochę outsider, ale z drugiej strony taki życzliwy, który bardzo chce się dzielić z innymi swoimi odkryciami, swoją wiedzą, swoim talentem. Nie trzyma tego dla siebie skąpo, tylko chętnie obdarowuje innych, żeby inni również czerpali z tego profity. Ale jest jeszcze taka trzecia, sympatyczna bardzo strona osobowości woza, którą jest robienie psikusów, kawałów, żartów różnego rodzaju. Żeby mieć po prostu dobrą zabawę takich hmm, dziecinnych trochę psikusów. Co ciekawe, które kultywował już dawno, kiedy wyrósł z nastoletniego wieku i jest bardzo prawdopodobne, właściwie pewne, że kultywuje do dziś. Teraz przypomina mi się, gdzie oba Gina Smith wspomina w którymś miejscu, że na tych spotkaniach z wozem notorycznie Przywykła do picia posolonej kawy. <śmiech> tak. Więc myślę, że ta pasja czy umiłowanie Woza w robieniu różnorakich psikusów jest ciągle aktywne, tak naprawdę. I to jest taka sympatyczna strona jego osobowości. W książce Eyevoss odnajdziemy szereg anegdotek z takich właśnie psikusów, które on w swoim życiu przeprowadził. Różno, różnorakich. Można się nieźle pośmiać. <śmiech> z tego wszystkiego, jak wykorzystywał własną wiedzę fachową do tego, żeby psocić, żeby świat się bardziej uśmiechał. <śmiech> ciekawe, ciekawe, że na swój sposób można by to interpretować tak, że on pozostał takim wiecznym dzieckiem w sporej mierze, co bardzo dobrze mi się zgrywa z faktem istnienia jego pasji, z tym, że to co on robi dla niego osobiście jest czymś, co kocha. Nie jest to obowiązek, nie jest to um, coś, co wypada, tylko jest to po prostu jego pasja. Hmm. Stąd też to ciekawe, w którymś momencie opuścił Apple Właśnie w związku z tym, że Apu przestało hmm, jakby już odpowiadać tej jego pasji, bo jego pasją było tworzenie nowych wynalazków i takie kameralne ich rozwijanie. Jeszcze wtedy, kiedy na przykład byli w firmie ze Steven Jobsem sami, kiedy po prostu na pierwszym planie wcale nie było tej korporacyjnej struktury, tylko ich kapasja, ich wynalazek, moc przebicia, chęć wprowadzenia, wyprowadzenia tego na świat, żeby świat stał się lepszy. Ale kiedy to się zaczęło rozrastać, ewoluować i, i stawać bardziej korporacją, mnóstwo nowych osób... To się wszystko zaczęło rozporcelowywać. To już nie było tej takiej unikatowości, magii, kameralności. To, co było wcześniej innowacyjnym, ogromnie wynalazkiem, stało się bardziej powszechne, gdyż Apple naturalnie to rozpowszechniło. Więc w którymś momencie to skłoniło WOZA do tego, żeby kontynuować drogę własnego serca i opuścić Apple, żeby powielać to, na czym mu najbardziej zależy, czyli nowe wynalazki, nowe, kolejne innowacyjne rzeczy, które wymyśli. I tak co ciekawe, znowu kolejna rzecz, o której nie miałem wcześniej pojęcia, to to, że WOS wynalazł w którymś momencie, to właśnie on wynalazł taki produkt, jakim jest uniwersalny pilot zdalnego sterowania. To było w czasach, kiedy zaczęło się dopiero pojawiać coraz więcej urządzeń, które można było kontrolować za pomocą takich pilotów na podczerwień. To jeszcze wtedy nie było takie powszechne, ale w związku z tym, że Vos czerpał finansowe profity już sensowne z Apple, to on akurat mógł sobie pozwolić na to, żeby w domu mieć różne, różnorakie takie urządzenia, a co za tym idzie zaczęły zbierać mu się te piloty i zaczęło go... Hmm, frustrować, czy inspirować z drugiej strony to, że aby powłączać wszystkie te urządzenia, on musi każdy z tych pilotów osobno użyć. Więc swoim inżynieryjnym umysłem wpadł na pomysł, aby, aby stworzyć pilot uniwersalny. Jedno urządzenie, które będzie w stanie obsługiwać szereg cały różnych rzeczy. Hmm. Jeden pilot. To tak jeden pierścień. <śmiech> jeden pilot. Pilot uniwersalny. I właśnie na potrzeby tego wynalazku w którymś momencie Woz zakłada nową firmę, dla której opuszcza Apple. Tym razem. Hmm. To jest jeden z tych przykładów informacji według Woza zniekształconych, gdyż do publicznej wiadomości zostały przekazane zupełnie inne, rzekome motywy Woza, które skłoniły go do opuszczenia firmy. tam coś mu się nie podobało w tej firmie, jej filozofia, taktyka, polityka, może produkty, kto wie już dokładnie, jak to było. Generalnie, że apu sobie w jakiś niesmaczny sposób zasłużyło na to, podczas kiedy Woz w swojej książce tłumaczy, że to nie miało żadnego, w ogóle żadnej racji bytu motywy, że to, to jest fikcja i że on starał się wyraźnie prasie przekazać, kiedy go o to pytano początkowo, prawdziwe motywacje. Podczas kiedy okazało się, że prasa prawdopodobnie żądna sensacji, przekręciła to na własną modłę, um, robiąc z tego potencjał jakiegoś konfliktu, czy czegoś w tym rodzaju. Podczas kiedy WOS że to zupełnie była inna kwestia, a on wskazuje, że to było po prostu podążanie za głosem jego pasji, żeby znowu założyć kameralną firmę, która znowu skoncentruje się na czymś totalnie innowacyjnym, żeby jeszcze nie było. Co ciekawe, za w tej książce poznajemy jeszcze z jednej strony. Także w ogóle to jest bardzo interesujące dla mnie i wartościowe, że można go poznać od różnych stron, nie tylko jako inżyniera. Tak jak już mówiłem, Poznajemy go m.in. jako osobę, która nosi w sobie osobliwe umiłowanie do psikusów różnorakich. Ale i poznajemy go jako takiego działacza um, społecznego trochę, co też jest dosyć interesującym zaskoczeniem dla mnie. Wos jako działacz społeczny, tak jak wspominam, kiedy czytając biografię Vincenta Van Gogha, tego słownego malarza, którego kojarzyłem tylko z byciem malarzem, dotarłem w którymś momencie do informacji, że Vincent miał taki okres w życiu, kiedy bardzo angażował się w bycie kimś, kogo dzisiaj określilibyśmy, mianem menadżera. Menadżera złożonego przedsięwzięcia. Hmm. Zarządzanie. Menadżerowanie. Hmm. I Vincent van Gogh w tej roli... Hmm ciekawych odsyłam, jeżeli jesteś ciekaw, ciekawa tego tematu, to odsyłam do rozdziału Molium, dedykowanego sobie Vincentowi Van Gogha, przedstawionej na kartach biografii, jemu poświęconej. Hmm. Link też tam jeszcze w notatkach. W każdym razie wracając do, do kolejnej twarzy woza, jako działacza społecznego, dowiadujemy się w którymś momencie, że Hmm. Jedną z jego inicjatyw w życiu było stworzenie takiego koncertu inspirowanego Woodstockiem trochę. Koncertu, który też nosiłby w sobie pewną innowacyjność. Coś, czego jeszcze nie było. I tak swój kapitał w pewnym czasie vos zainwestował właśnie w to, żeby coś takiego stworzyć. Nie tylko koncert, ale i koncert innowacyjny, który wniesie coś nowego dla ludzi. Jedną z tych nowych rzeczy był ogromny ekran dla części widowni, która była za daleko od sceny, na którym to ekranie mogli oglądać, co się tam dzieje. Coś dzisiaj powszechnego, ale wtedy to była innowacja. Inną, jeszcze większą innowacją była transmisja na żywo, satelitarna transmisja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Hmm. to jest dosyć pogłębione w książce i opisane i jak o tym się dowiedziałem to też miałem niezłe dosyć zaskoczenie hmm. także kolejna hmm, twarzy wo woza inicjatywa hmm. ale myślę, że Przejdę w tym momencie już do konkretnych cytatów czy notatek. Może zacznę od notatek, gdyż być może odnajdę tam coś jeszcze, o czym warto byłoby, żebym opowiedział w dzisiejszym rozdziale. Otwieram, otwieram, szukam sobie. I tak już mam. Eee, chyba, chyba, chyba, tak. Hmm. Sztuczna motywacja do napisania sterownika napędu dyskietek, tu jest Vegas w nawiasie. To jest jeden z punktów moich notatek. A, ciekawa historia, więc powiem opowiem. Jedna z tych rzeczy, które bardziej zwróciły moją uwagę w tej książce. Rzeczy, które coś nam mówią istotnego o osobowości wozu. I nie tylko, co możemy zresztą wykorzystać we własnym twórczym doświadczeniu. Hmm. otóż w którymś momencie. WOS, już, już kiedy Apple otrzymało pewne sensowne pieniądze od inwestorów, zaczęło się rozkręcać. Um, nadal to były początki, ale już takie sensowniejsze. Mieli już inwestora, mogli już pojawiać się na jakichś targach czy coś, to um, mieli się właśnie udać, stała przed nimi perspektywa wzięcia udziału właśnie w takich targach w Vegas. Degas, które samo w sobie było dla Woza ekscytującym miejscem, żeby zobaczyć na własne oczy jak to wygląda wszystko, ten przepych, rozmach, wszystkie światła jest to, to całe tętniące non-stop, 24 godziny na dobę, miasto, niesamowite. Jednakowoż w tamtym czasie, jeżeli chodzi o własną pracę inżynieryjną, Wos miał taką perspektywę, żeby stworzyć tak zwany sterownik do napędu dyskietek. Czyli mówiąc tak po ludzku, nie, nie po specjalistycznemu, czy technicznemu, może kojarzysz koncept dyskietki komputerowej. Kiedyś były dyskietki, dzisiaj mamy płyty, kiedyś były dyskietki, takie kwadratowe coś, co się z czasem tylko robiło mniejsze w rozmiarach. Kiedyś miało większą długość, jakoś, później się zmniejszało. Ale generalnie to było Kwadratowe. W środku miało taką magnetyczną, taki magnetyczny cienki krążak i to, się, to kwadratowe coś zwane dyskietką wkładało się w szczelinę komputera i urządzenie, które odczytywało te dyskietki, tak naprawdę potrafiło odczytywać oraz zapisywać z drugiej strony dane na tym magnetycznym krążku ukrytym w tej kwadratowej obudowie. To był taki nośnik danych, do tej pory, w tamtych czasach, kiedy WOS stał przed tą perspektywą wyjazdu do Vegas to generalnie używano jako nośników danych kaset magnetofonowych. Tak kojarzymy mi się ze starymi komputerkami Commodore. Pamiętam jeszcze, kiedy stykałem się z takim konceptem, gdzie gry wczytywało się z kasety, co mnie w ogóle zdumiewało. Coś, co się mi kojarzyło do tej pory z muzyką, z odtwarzaniem muzyki, to widzę podobny bardzo koncept, tylko że horyzontalny, nie pionowy, tylko horyzontalny magnetofonik, gdzie wkładało się kasetę poziomo, nie pionowo, ale to była normalna kaseta magnetofonowa, wydawałoby się. Włączało się, na ekranie pojawiały się jakieś paski kolorowe, trzeba było trochę poczekać, po czym gracie wgrywała, można było grać. Hmm. Myślę, że to może, było coś, mogło być coś analogicznego. Jeszcze wcześniej było znacznie trudniej, bo żeby na komputer wprowadzić program, żeby ten komputer w ogóle coś potrafił robić, to trzeba było ten program ręcznie wpisywać, co było dosyć żmudnym zadaniem wymagającym wiele czasu i wysokiej koncentracji. Te taśmy magnetofonowe przyszły z pomocą dlatego, że dzięki nim można było to robić znacznie sprawniej. Natomiast czasach, do których się teraz odwołuję, były już biskietki. To znaczy, one wtedy, te biskietki komputerowe, istniały, jak mówi nam książka IWOS, jako innowacja, nowość. Więc, więc jakby zaistniała taka potencjalnie atrakcyjna perspektywa, aby, aby komputery Apple, te pierwsze komputery Apple, które oni zaczęli tworzyć, mogły współpracować z tymi innowacyjnymi napędami dyskietek, dlatego że w porównaniu znowu z tymi taśmami magnetofonowymi te dyskietki były znacznie bardziej wydajne, wymagało wczytania danych znacznie mniej czasu. W ogóle lepiej to sprawniej i szybciej przebiegało za pomocą dyskietek. Hmm. Ale chociaż urządzenie do obsługi tych dyskietek istniało już wówczas, to jednak trzeba było jakoś sprawić, żeby komputery Apple potrafiły z tym urządzeniem współpracować, co właściwie trzeba było zrobić od podstaw. WOS potrzebował od podstaw napisać oprogramowanie, pozwalające komunikować się komputerowi z tym, z że napędem dyskietek. Hmm. Czyli potrzebował samodzielnie napisać sterownik, tak zwany. powiedzielibyśmy językiem informatycznym. Sterownik do tego napędu. I hmm. Żeby się zmotywować do tego, zrobił coś interesującego. Mianowicie, kiedy stał przed tą perspektywą wyjazdu do Vega, którego tak ekscytowała, zapytał się ym, tego głównego inwestora wówczas, appu, to był bodajże Mike Markula, bo ile dobrze pamiętam. Zapytał się go, czy jak napisze ten sterownik do napędu dyskietek, to będzie mógł z nimi pojechać do Wegas. Na to Mike odpowiedział, że owszem. Hmm, Będę. W związku z czym WOS no, wrócił do pracy, żywo się zabrał do tego wyzwania, aby ustrownik faktycznie stworzyć na czas, a czasu miał dosyć mało. Po raz kolejny mógł coś spektakularnego osiągnąć, dlatego że w książce widzimy, jak szereg rzeczy osiągnął nie tylko niesamowitych samych w sobie, co w niesamowicie krótkim czasie, który wydawałby się zupełnie kosmiczny, wydawałoby się niemożliwy, że w tak krótkim czasie można by coś takiego stworzyć, a jemu się udało. I tak sławnym przykładem jest taka gra komputerowa, którą kiedyś stworzył dla Steve'a Jobsa, pomagając mu. Kontrowersyjna historia zresztą, z innych zupełnie przyczyn, gdzie, no może już nie będę to wnikał, jak się tam Steve zachował w tej materii, to znajdziemy w tej książce, również opisanej. I w innych książkach wokół łapów często ta dotka się, pojawia natomiast co dla mnie jest interesujące to jest jak krótkim kosmicznie czasie WOS praktycznie notorycznie te kilka czy kilkanaście dni, to było nie śpiąc, czy to był tylko tydzień nie śpiąc, dzień w nocy praktycznie pisał tą grę czy projektował hmm. bo wtedy się jeszcze chyba tego nie robiło z pomocą programowania tylko projektując odpowiednie płytki te układy stalone płytki elektroniczne to jeszcze wtedy nie była gra pisana w języku programowania, tak przypuszczam. Hmm. Co dalej? Co dalej? Więc Aha, więc mówiłem o tej motywacji, że WOS sobie postawił za taką nagrodę, która miała go motywować do pracy nad tym sterownikiem do napędu dyskietek, wyjazd do Vegas. Co jest w tym takiego interesującego? Ano to, że wcale nie musiał tego robić, wcale nie musiał prosić czy pytać Majka Markuj o pozwolenie żeby jechać z nimi do Vegas. On jako współzałożyciel Apple spokojnie miał drzwi otwarte wszędzie gdzie chciał, więc mógł oczywiście do tego Vegas z nimi pojechać, gdyby miał takie życzenie, ale specjalnie użył takiego tyku umysłowego, prawdopodobnie dla własnego umysłu, żeby stworzyć, wymalować, odmalować takie wrażenie nagrody, motywatora jednocześnie, który mógł mu pomóc, zmobilizować się ten sterownik napisać i to napisać w tak krótkim czasie. Ciekawostka. Dosyć. Hmm. Taki trick, który można używać samodzielnie, żeby dodatkowo się do czegoś zmobilizować czy zmotywować. Wymyślać sobie sztuczne nagrody, coś ekscytującego, po prostu wsunąć do przegródki w naszym umyśle zatytułowanej nagroda. Że nagrodzimy siebie specjalnie z intencji osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu, czy w efekcie osiągnięcia tegoż tak naprawdę. Co dalej? Etyka. Etyka um, okazuje się kolejnym istotnym komponentem osobowości woza. Wartość przekazana mu również przez własnego ojca dla którego również była bardzo ważna i to również odnajdujemy w książce, opis tego w detalach. Przeszła na syna i WOS tą etyką kierował się w swoim życiu. Mamy interesujące przykłady tegoż. Jednym z nich jest to, jak się zachował kiedy Apple zaczęło powstawać. Mianowicie, ja mówiłem, wspominałem już w tej audycji, że przed samym powstaniem Apple WOS pracował w firmie HP, Packard. i w tym, że HP, czy HP, z angielskiego, on właśnie w tamtym czasie wymyślił na boku niejako ten komputer osobisty pierwszy. I wymyślił go również w czasie pracy w tym HP, troszeczkę posiłkując się tamtejszymi laboratoriami, jako warsztatem pracy. W związku z czym, kiedy nadeszła perspektywa rozpoczęcia już własnej jakby kariery WAPu, własnego biznesu, który oczywiście, oczywiście byłby cały rozkręcony wokół właśnie tego komputera, wokół jego wynalazku, to WOS poczuwał się honorowo jakby zobowiązanym do tego, żeby przede wszystkim ten wynalazek przekazać HP, a nie APU. Że jeżeli... On uważał, że po prostu jeżeli on stworzył ten wynalazek, chodźmy na boku, ale jednak pracując w HP, to ten wynalazek miał prawo przynależeć do tej firmy. W pierwszej kolejności miał pierwszeństwo od APU. I w związku z czym, tak dzisiaj moglibyśmy na to patrzeć honorowo, choć część osób mogło zobaczyć naiwnie, że to było niepotrzebne. On wcale musiałby tego nie robić, ale jest to interesujący gest ze strony woza. Interesujące zachowanie znowu już wiele mówiące o jego osobowości czy charakterze, gdzie on nie decyduje się oficjalnie i ostatecznie na przekazanie tego wynalazku Apple, dopóki nie rozjaśni tej sprawy z HP. To znaczy nie zaprezentuje HP tego wynalazku, że on go wynalazł pracując dla tej firmy i zaoferuje go, żeby HP mogło wykorzystać ten wynalazek na własną korzyść, ciągnąc, wyciągając z tego dla siebie profity, co yy, z względem czego mieli w oczach woda pierwszeństwo, jak już mówiłem. Więc Wos to zrobił. Zaprezentował swój wynalazek HP i zrobił to chętnie. Tak to przynajmniej jest przedstawione, że zrobił to chętnie, bo dla niego była to kwestia honoru, wręcz poczucia obowiązku, kwestia etyki. Byłoby dla niego nie w porządku. Gdyby nie robił w ogóle czegoś takiego, tego gestu w stronę HP, od razu poszedł z tym do Apple, być może byłaby to dla niego nawet forma kradzieży, postępowanie nie fair. Więc zaprezentował HP swój wynalazek. No i co ciekawego, się okazuje, że HP nie było zainteresowane tym wynalazkiem w związku z własną indywidualną ym, polityką rozwoju firmy, taktyką. Po prostu w jakiś tam Detali. Oni nie widzieli za bardzo sposobu, żeby, żeby wcielić ten wynalazek we własny asortyment, co trochę przypomina tą sytuację z, z tych legendarnych laboratoriów Xeroxa, z których wzięła się myszka komputerowa. Oraz koncept graficznego interfejsu użytkownika, czyli to, że no myszkę komputerową wszyscy znamy, wiemy co to jest, a graficzny interfejs no to to, że na ekranie komputera zwykle widzisz tą taką strzałkę kursora, jak rusza się myszką oraz okna, okienka, które można przesuwać, zamykać, powiększać, zmniejszać. To wszystko kiedyś nie istniało i narodziło się w laboratoriach eksperymentalnych firmy Xerox. Było tam generalnie dopieszczane, trzymane w tajemnicy. Nic się z tym generalnie nie działo, dopóki do tych laboratoriów nie zostali gościni niewpuszczeni Steve Jobs, jak również zresztą Bill Gates, swego czasu znany, wobec. I obie te osoby dopatrzyły się w tym konkretnie, czy w tych konkretnie wynalazkach myszki i graficznego interfejsu użytkownika ogromnego potencjału. I to właśnie dzięki tej wizycie to, z czym Xerox nic nie zrobił, nie potrafił dostrzec w tym, dopatrzyć potencjału i wykorzystać, to zostało po prostu niejako wyprowadzone spod ich własnego dachu i wcielone zarówno w produkty Apple, jak i w komputery z Windows. Hmm. Więc yy, ta sytuacja yy, z, z komputerem osobistym, którego HP nie chciało, a który w efekcie przeszedł do Apple, bo skoro HP go nie chciało, no to WOS już miał jakby czyste sumienie i mógł już jakby komfortowo przenieść ten wynalazek do Apple bez żadnych roszczeń. Zresztą nawet HP wystawiło mu taki papierek, że nie ma żadnych roszczeń względem tego wynalazku. No to, to ta sytuacja przypomina ten niedostrzeżony potencjał. Ciekawe są drogą, że można mieć pod nosem tak ogromną kopalnię złota niejako i po prostu tego nie dostrzec lub nie potrafić tego wykorzystać. Oddaje się to komuś innemu, kto okazuje się, że za pomocą tego zmienia świat. Hmm. Więc ta historyjka z HP po, że włos najpierw zwrócił się do nich swoim wynalazkiem, jakby idąc za swoim głosem serca, honoru, podzucia artyki, To jest właśnie dobry przykład ilustrujący jego charakter. Dalej zerkam na notatki. Hmm. Kolejny przykład etyki. Dodatkowe niekonwencjonalne wynagradzanie pracowników akcjami. Hmm. Kiedy Apple zaczęło się rozrastać i rozrastać i rozrastać, w którymś momencie um, miało własne akcje. Już wypuszczane. Eee, I co ciekawe, wówczas, co było charakterystyczne dla korporacji, które miały własne akcje, to to, że te akcje otrzymywały właściwie tylko osoby na najwyższych szczeblach danej korporacji. Dlatego, że funkcjonował taki pogląd, że i tak większość pracowników otrzymuje swoje wynagrodzenie, więc dlaczego mieliby otrzymywać więcej. Te, te akcje używano po prostu jako rodzaj um, takiego bonusa, czy, czy czegoś szczególnego dla tylko szczególnych osób z najwyższych szczebli korporacji. Um, tak ja to zrozumiałem z tłumaczenia zawartego w książce um, Natomiast, jeżeli chodzi o wodza, to do niego absolutnie nie trafiał ten pogląd, że jak pracownik dostaje wynagrodzenie za pracę, to to już jest wszystko, nic mu się więcej nie należy. On dostrzegał w firmie, kiedy on zdał sobie sprawę z tego konceptu akcji, że, i że one będą bardzo wartościowe, wszystko na to wskazuje, że one będą bardzo wartościowe, ogromny potencjał finansowy będzie dżemo w tym. No to On jako współzałożyciel oczywiście dostał sporo tych akcji i z drugiej strony był świadomy, że w firmie w tamtym czasie była część osób, które bardzo mu pomogły w pracy nad różnymi rzeczami, czy nawet go inspirowały. I on względem tych osób miał takie poczucie, że byłoby dobrym pomysłem wynagrodzić im, czy na nie tyle wynagrodzić, po prostu sprezentować im jakąś część tych akcji. Więc to też zrobił, sprzedał im, zaoferował te akcje za jakąś śmieszną, symboliczną kwotę. Żeby mogli sobie na te akcje pozwolić, a może nawet podarowywał, też nie jestem pewien, czy też czegoś takiego nie stosował. W każdym razie doprowadził do tego, że część osób, które w jego oczach mu dosyć pomogły, otrzymała te akcje. Co ciekawe względem... Yy, tego samego konceptu wynagrodzenia tych osób, czy sprezentowania innych akcji, Steve Jobs nie był w ogóle zainteresowany, żeby firma oficjalnie to zrobiła. Dlatego WOS zrobił to z własnego budżetu akcji, z własnych akcji, nie, nie tyle jakby z portfela firmy, co z własnych akcji, z własnych zasobów on, on wynagradzał poszczególnych pracowników prezenty im sprawią, tak to jest lepsze określenie, prezenty dosyć yy, sensownej skali, gdyż w książce było wspomniane, że w rezultacie tych prezentów każda z tych osób mogła później sobie kupić dom. Więc prezent całkiem sensowny. W każdym razie, co zwraca moją uwagę tutaj, to właśnie to, że Boss również, jak, jak wiele osób przed nim i wokół niego, mógł myśleć w ten sposób, że Skoro dostajesz swoje wynagrodzenie za pracę, to właściwie nie mam obowiązku nic więcej Tobie dawać. Ale jednak on nie podchodził do tego w kategoriach, że można przekładać um, prawdziwą pomoc czy inspirację na, na pieniądze i gdzieś to zamknąć i powiedzieć, że jesteśmy kwita. Prawdopodobnie on by się zgodził ze mną w takim twierdzeniu, że prawdziwa wartość takiej pomocy czy inspiracji jest niezmierzalna. Więc, więc to nie jest kwestia, żeby wyliczyć, ile to jest warte, tylko to jest kwestia, że nigdy nie jest za dużo tych prezentów, nigdy nie jest za dużo docenienia, nigdy nie jest za dużo uznania. To jest taka istotna wartość przesłanie jedno z wielu zawartych w tej książce dla mnie. Hm. Że nigdy nie jest tak naprawdę za dużo docenienia i uznania, w przypadku prawdziwej, wniesionej dodatniej wartości przez kogoś w Twoim życiu. Że nie jest, nie jest tak naprawdę słusznym, etycznym, co dopiero mówić, yy, umowne zamykanie tego w, jakich, w jakichkolwiek granicach, że to jest tyle, tyle i tyle warte, ani grosza więcej. Hmm. Więc to było takie, to był taki kolejny gest, który Woz zrobił w swoim życiu, przekazując właśnie te akcje. Dla części pracowników, którzy mu pomogli. Hmm. Inna ciekawostka, którą mam w notatkach to um, interesująca forma, coś interesującego co się Wozowi przydarzyło w którymś momencie w życiu. Mianowicie interesująca forma amnezji, taka osobliwa dosyć. Mianowicie w którymś momencie Woz latał sobie awionetką, co ciekawe, ciekawa aktywność. I miał wypadek tą awionetką w którymś czasie, w wyniku którego doświadczył osobliwej formy amnezji. Taka klasyczna forma amnezji, no to wiemy, że polega na tym, iż po prostu masz utratę pamięci rzeczy, które miały miejsce wcześniej w Twoim życiu. Nie pamiętasz tych rzeczy, części albo wszystkiego. Natomiast jeżeli chodzi o tą taką dosyć osobliwą formę, której doznał WOS w następstwie tego wypadku, to nie była utrata pamięci um, z przeszłych wspomnień, co utrata możliwości rejestrowania w pamięci tego, co się aktualnie dzieje. Bardzo osobliwe zjawisko, które WOS dosyć wystarczająco dobrze, myślę, opisuje w książce, jak to wyglądało u niego w praktyce, dosyć charakterystyczne i interesująco się to czytało, czy słuchało, ym, gdzie on opisuje, jak to wyglądało w praktyce na co dzień. Gdzie na przykład opisuje, że to trwało u niego chyba z dwa tygodnie, już nie jestem pewien, ym, ta, ten brak możliwości, braku rejestracji rzeczy w pamięci. To przekładało się na to, że on nie za bardzo wiedział, co ma ze sobą zrobić. Nie kojarzył faktów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi nawet o ten sam wypadek, to on nie miał w ogóle pojęcia, czy ten wypadek naprawdę miał miejsce, czy mu się tylko wydaje, czy mu się to na przykład przyśniło, dlatego że on tak szczęśliwie nie doznał jakichś istotnych uszkodzeń fizycznych w wyniku tego wypadku, więc nie za bardzo mógł powiedzieć. Ale z drugiej strony opowiada, że jak przeszła mu ta osobliwa amnezja, to zdał sobie sprawę, że wokół łóżka miał cały czas rozłożone kartki od znajomych z życzeniami po prostu do zdrowia i tak dalej, i się okazało, że on po prostu tych kartek nie rejestrował wcześniej, chociaż one cały czas tam były. To jego umysł po prostu nie zapisywał ich w pamięci, świadomości ich istnienia. W związku z czym nie mógł połączyć kropek, użyć ich jako argumentu, że tak, to musiało być prawdziwe doświadczenie z tym wypadkiem, skoro masz te kartki na półce obok. Więc dosyć osobliwe zjawisko. Pierwszy raz o czymś takim słyszę. Szerszy opis odnajdziemy w książce iBOS jak to była u niego. Osobliwa, charakterystyczna forma amnezji, której WOS doznał w którymś momencie w swoim życiu. Hmm. Inna ciekawostka, jeżeli chodzi o historię firmy Apple, to w którymś momencie, tak dla takiego krótkiego przypomnienia, chyba największą perturbacją w historii Apple było wydalenie Steve'a Jobsa czyli osoby, która tym wszystkim kręciła, która sprawiła, że Apple było, jakie było, odnosiło ogromne sukcesy, w którymś momencie znalazły się pseudo mądrzejsze osoby, które w zarządzie firmy decydowały, że Steve nie służy firmie, wręcz przeciwnie jej szkodzi. Co doprowadziło po prostu do tego, że Steve opuścił Apple? Hmm. To też intrygujące na swój sposób, że większość książek przedstawia tę historię w taki sposób, że Steve został wydalony z firmy. Voss pisze natomiast, że Steve opuścił firmę sam w następstwie tych być może nacisków, które były w jego kierunku emitowane za W każdym razie tak czy owak doszło do tego, że Steve został, że Steve opuścił firmę, i od tego momentu firma zaczęła się staczać na dno. Zaczęły jej grozić poważne problemy, być może nawet bankructwo. Jednym z tych problemów był ich ówczesny system operacyjny, który coraz bardziej napalał po prostu, coraz częściej się wieszał. Były jakieś usterki w działaniu, co doprowadziło do tego, że firma w którymś momencie zdecydowała się, poszukiwać nowy system operacyjny dla własnych komputerów. Zaczęli poszukiwać nowego systemu, rozglądać się. To bodajże w biografii Steve'a Jobsa autorstwa Waltera Isaacsona jest szerzej opisane, jak to właśnie było z tym poszukiwaniem systemu. Jak szczęśliwie się złożyło, że Apple zdecydowała się na system, który nazywał się Next, który był autorstwa Steve'a Jobsa, gdyż Steve w czasie, kiedy opuścił Apple nie próżnował i założył nową firmę, która zajmowała się, która stworzyła właściwie między innymi ten nowy system operacyjny Next, w którym Apple dopatrzyło się szansy na zbawienie, na po prostu poprawienie sytuacji z tym własnym kulejącym, mocno wieszającym się coraz częściej. Więc w ten sposób, wykupując firmę Next, Apple niejako na powrót wcieliło utraconego swojego syna, Steve'a Jobsa, we własne szeregi. Takie spektakularne zdarzenie w historii Apple, dosyć oryginalnie brzmiące. Jeżeli jednak chodzi o, o ten czas, kiedy jeszcze Next nie został wykupiony, a Apple obserwowało, że ten ich własny system coraz częściej kuleje, wiesza się coraz częściej, to WOS stwierdza w swojej książce, że jego to dosyć dziwiło, że system, który był generalnie dobry i dosyć dobrze się przedstawiał, był dobrym produktem, zaczął nawalać. I WOS dziwiło to, że firma nie chce skierować uwagi przede wszystkim w to, żeby ten system własny naprawić, który przecież bardzo dobrze się zapowiadał. I to ciekawe was opowiada, że w którymś momencie miał taką przesłankę, używając własnych prywatnych komputerów, doszedł do wniosku gdzieś tam, że używając przeglądarki przesiadł się po prostu na inny program do oglądania stron internetowych, co bardzo mnie zaskoczyło, wygląda na to, że wcześniej takim programem na Apple był Internet Explorer. To jest ogromne zaskoczenie, ja nie sobie z tego w ogóle pojęcia, że programem do stron internetowych oglądania, czyli tak zwaną przeglądarką internetową, był Internet Explorer na wczesnych komputerach appu. Hmm. Wielkie, ogromne zaskoczenie. Ja myślałem, że oni mieli Safari od samego początku. Podczas kiedy okazuje się, że nie, że mieli ten Internet Explorer. I Co ciekawe, kiedy WOS przesiadł się z tego Internet Explorer'a na inną przeglądarkę, to wszelkie problemy znikły z wieszaniem się systemu co wkłoniło go do przeprowadzenia takiego prywatnego śledztwa i począł ciągnąć za język swoich znajomych i różne inne osoby, które uważały, że im się system nie zawiesza w ich komputera appu. Wbrew, wbrew powszechnemu firmy przekonaniu, że ten system się coraz częściej wiesza, była część osób, która uważała niezmiennie, że oni nie mają żadnych problemów. Więc woz zaczął ich ściągnąć za język i w każdym przypadku okazywało się, że co łączyło te osoby, które nie miały problemów z systemem mapu, to było to, że one nie używały z własnej woli Internet Explorera, tylko używały innego programu do przeglądania stron internetowych. internetowej. O ZGROZOK. Znajomo brzmiący scenariusz dla każdego geeka komputerowego, pasjonata technologii, który może pamiętać, część, część pasjonatów może pamiętać, że z identyczną sytuacją mieliśmy do czynienia w historii Windows. Dokładnie z tą samą. Gdzie w którymś momencie, któraś ze starszych wersji Windows, bo bodajże był to 95 albo 98, już nie jestem pewien, um, zaczęła poważnie się wieszać, ulegać częstym awariom, w związku z tym, co się okazało z Internet Explorer'em, okazało się, że namierzono winnego i winowajcą tych wszystkich zawieszeń był wadliwie działający program Internet Explorer, który był na tyle sprzężony z całym systemem operacyjnym, że jego niedomagania odbijały się na całym systemie, co powodowało właśnie te częste wieszania się komputerów. Hmm. Więc okazuje się, że ten sam Internet Explorer poczynił szkody nie tylko na komputerach z Windows, co i na komputerach z Apple. Ale jeżeli jeżeli ta hipoteza, że, że to była faktycznie mogła być, no jeżeli wierzyć temu, co pisze WOS, to dużo wskazuje, dużo wskazywałoby, że faktycznie ta przesłanka jest przynajmniej warta, bardzo warta sprawdzenia, weryfikacji, że faktycznie to Internet Explorer mógł stanowić źródło problemu. To samo usunięcie Internet Explorer'a mogło sprawić, że wszelkie problemy z systemem, rzekome problemy z systemem operacyjnym mapu mogłyby zniknąć jak ręką modią. Wystarczyłoby usunąć Internet Explorer lub zmusić Microsoft do jego poprawienia skutecznego. Hmm. I okazuje się, że WOS próbował przekazywać tę informację dla osób z różnych szczebli, firmy Apple, ale nikt tak niefortunnie nie chciał go o słuchać. W związku z czym wolano bardziej wykupić Nexta, czyli zaprząć niejako od nowa, po prostu angażując się w zupełnie nowy system operacyjny, a my dzięki książce Woza dowiadujemy się, że być może po prostu zmarnowano już wcześniej istniejący potencjał, który w ogóle nie był wadliwy być może. Był produktem, który mógł się bardzo dobrze zapowiadać i jeszcze wiele osiągnąć, gdyby nie to, że błędnie zinterpretowano fakty. Hmm. Więc taka ciekawa anegdotka. Hmm, hmm, hmm. W notatkach mam jeszcze... Eee, czy mam jeszcze coś? Nie, no w sumie, wpatrzę patrzę, to zostaną tylko cytaty, tylko albo aż. Więc sięgam po cytaty. Eee, momencik, momencik. Cytaty z książki IWAS, bo to koniec anegdotek na cytatach nieopartych. Cytaty z polskiego oryginalnego tłumaczenia książki, tak przekaz Więc pierwszy z nich. Chodzi mi o to, że już w dzieciństwie oczywiste dla mnie było, co jest tak naprawdę ważne. Powiedziałem sobie, słuchaj, mniej ważne jest pokazanie komuś nagrody z targów naukowych, niż świadomość, że ma się już tę nagrodę gdzieś w domu. A to z kolei jest mniej ważne niż fakt, że się na nią zasłużyło, nawet jeżeli tej nagrody w ogóle w domu nie ma. A ten fakt nie jest tak ważny jak to, co najważniejsze, że samodzielnie nauczyłeś się tego, co ci pozwoliło wykombinować, jak to zrobić. Hmm. Czyli prosty cytat, który właściwie prosto wskazuje na to, co jest tak naprawdę ważne dla woza. Co on nam mówi w tym cytacie? To coś znowu spowiązanego z etyką, czyli że prawdziwa wartość leży nie w zewnętrznych manifestacjach typu różnych nagrodach, dyplomach, tego typu rzeczach, co w samoświadomości, tym co ty wiesz. Jeżeli czujesz poziom własnego talentu, poziom własnych zasług, jeżeli jesteś świadom, czy świadoma, że daną rzecz osiągnęłaś czy osiągnąłeś samodzielnie lub yy, w sporej mierze, że za tym stoi twój talent, twoje pomysły, twoja praca, energia, czas, twoja wiedza, twoja innowacyjność, błyskotliwość, uważność, cały twój wkład, że to jest po prostu twoja zasługa. To to jest tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim, nie cała reszta, nie ewentualne uznanie osób trzecich, nie, nie fizyczne manifestacje w formie nagród, dyplomów, nie aprobata innych ludzi, tylko Twoja własna świadomość, to co Ty wiesz. A Ty wiesz, co za tym stoi, ile to wymagało, ile jest w tym Twojej zasługi i że to jest Twoja własna zasługa tak naprawdę to jest najważniejsze. Docenienie siebie innymi słowy. Docenienie siebie. Dalej, inny cytat. Jak robić różne rzeczy krok po kroczku? Nauczyłem się nie tyle przejmować wynikiem, ile skupiać na etapie, na którym akurat byłem i robić to, co robiłem najbardziej perfekcyjnie, jak potrafię. Powiem Wam, że w dzisiejszym świecie inżynierii nie każdy to rozumie. W trakcie mojej pracy w Apple'u oraz innych miejscach często spotykałem geeków, którzy próbują osiągnąć wyższe poziomy opuszczając etapy pośrednie. A tak się nie da. To nigdy nie działa. Na tym polega rozwój poznawczy, tak po prostu. Nie da się kogoś uczyć na poziomie o dwa poznawcze etapy wyższym niż ten, na którym właśnie się znajduje. Ta wiedza pomogła mi w postępowaniu z moimi własnymi dziećmi, jak również z piątoklasistami, których później uczyłem. Powtarzałem im jak mantrę. Po jednym kroczku naraz. Jaki potencjał brzmi w tym cytacie tak krótko dla mnie? Czasem może zniechęcać to, jak wiele trzeba takich kroczków przejść, żeby znaleźć się na jakimś sensownym czy wysokim poziomie w danej dziedzinie. Czasem chciałoby się w związku z tym, będąc, będąc podekscytowanym perspektywą efektu, poprzeskakiwać różne poziomy i od razu zacząć skoczyć na głęboką wodę, żeby jak najszybciej po prostu osiągnąć coś dużego, coś wielkiego. Hmm. Ale faktycznie, kiedy tak logicznie spojrzeć na sprawę, okazuje się, że takie podejście nie wydaje się rozsądnym, dlatego że na ten cały duży efekt faktycznie składają się wszystkie te poszczególne małe kroczki, całe mnóstwo. Ten efekt nie bierze się z kosmosu. Nie można wykroić sobie poziomu zaawansowanego danej wiedzy i uważać, że to jest autonomiczny, samodzielny kurs, od którego można zacząć swoje pierwsze spotkanie z danym tematem i skończyć, od razu stając się profesjonalistą. Pamiętam kiedyś taki przykład, na którymś ze szkoleń takiego projektowania trójwymiarowego, w takiej technologii, która się nazywała CAD, program AutoCAD, być może tobie znany, na samym początku szkolenia pokazano nam efekt finalny, jaki stworzymy, na jego końcu. I to była taka fotorealistycznie wyglądająca w trójwymiarze sala hmm, klasowa. Zrobiło to na mnie wówczas ogromne wrażenie i trochę, trochę przeraziło, Dlatego, myślałem, no jak ja coś takiego mam być w stanie zrobić? Wiesz, to wygląda ogromnie skomplikowanie, że ja niby mam to samodzielnie stworzyć? Nie potrafiłem sobie zupełnie tego wyobrazić, jak to będzie możliwe. Na szczęście nie potrzebowałem się nad tym głowić na co dzień, uczęszczając na ten kurs, dlatego że co na co dzień było potrzebne na tych zajęciach, to koncentrować się na małych kroczkach, które były serwowane na poszczególnych zajęciach. Tylko to było istotne. Nie trzeba było sobie jak zawracać efektem finalnym, finalny, tym takim kompleksowym wielkim. Na każdych zajęciach skoncentrowaliśmy się tylko na jakichś poszczególnych kroczkach, zajmując się jakimiś detalami, detalami i detalami. I tak dopiero po jakimś czasie uczęszczania na ten kurs można było sobie w którymś momencie uświadomić, że tak właściwie to wiem już wszystko, co jest potrzebne, żeby faktycznie taką salę komputerową zaprojektować. I że to już nie jest takie wielkie halo, właściwie to jest żadne halo. Faktycznie wiem już wszystko, co jest potrzebne. Ale do tego, żeby wiedzieć wszystko, co jest potrzebne, była wymagana być może ta cierpliwość pewna, czy zrozumienie, co jest niezbędne, żeby zyskać pewną wiedzę czy doświadczenie. To jest właśnie to, żeby ogarnąć wszelkie te, czy przynajmniej ogromną większość tych, poszczególnych kroczków, że to jest po prostu oczywiste i logiczne. Oczywista i logiczna niezbędność, czy potrzeba. Co jest o tyle dobrą nowiną, że można się przestać przejmować tym, że nie zyskam dużego efektu tu i teraz. Przecież jeżeli za tym efektem stoi x czasu, ogromna ilość tych kroczków, być może duża ilość czasu, pracy, koncentracji, prób i błędów, to o ileż ten efekt, ten finalny rezultat końcowy, który tak nas fascynuje, czy ekscytuje, o ileż bardziej on zyskuje na wartości wówczas, niż kiedy byłby tak łatwo dostępny, że wystarczyłoby zrobić kurs w 7 dni i już się jest profesjonalistą. Wówczas nie istniałaby w ogóle, nie istniałaby żadna sensowna zasługa stojąca za specjalistami w swoich dziedzinach. Nie istniałaby konkurencyjność skoro każdy miałby to bajecznie łatwo dostępne. no przecież nie każdy wytrwa na tej drodze, tylko ci, którzy mają wystarczające predyspozycje, samozaparcie, czy może pasję nawet. Więc dla mnie ta informacja o tych małych kroczkach jest informacją pokrzepiającą. Mogę bowiem dopatrywać się w każdym z nich wartości. Oraz mogę dopatrywać się takiego Takiej ulgi, że ja nie muszę non-stop jakby obciążać mojego umysłu tym wielkim obrazem całym, kompleksowym, finalnym, wielkim efektem, co mogę po prostu pozostać skupiony na jednym, małym, drobnym wycinku i tak non-stop. Nie będąc nigdy skupiony na większej ich ilości, mogę w którymś momencie ogarnąć, pozyskać olbrzymią ilość wiedzy. Tak naprawdę niemalże bezwysiłkowo. Świetne, świetne przesłanie, świetna nauka, jaka Płynie z tego cytatu dla mnie. Hmm. Następny cytat, gdzie WOS wypowiada się o kulturze hipisów. Wierzyłem jednak niemal ze wszystko, co próbowali robić. Wszystko, co pod koniec lat 60. czytałem o hipisach i o ich przekonaniach, o ruchu na rzecz wolnej miłości, o wtykaniu kwiatów w lufy. Wiedziałem, że to jestem ja i tym chcę być. Zgadzałem się z nimi co do joty. Wierzyłem, tak jak hipisi, że wszyscy powinni potrafić się ze sobą dogadać i pomagać sobie nawzajem i żyć takim życiem, jakie im się podoba. I wierzyłem, że może to być życie bez ustroju, bez praw, bez organizacji, bez polityki. Ludzie powinni po prostu zgodzić się, że będą żyli razem i że będą dobrymi ludźmi. Naprawdę w to wierzyłem. Ten hipisowski sposób myślenia, te rodzaje filozofii miały na mnie ogromny wpływ. Hmm. Tak, dzisiaj może część określiłaby to mianem idealizmu. Hmm. To jest również coś, w co ja wierzę, tak nawiasem, że, że to jest możliwe i to jest wręcz słuszny kierunek, w którym ludzkość mogłaby podążać to, co tutaj jest właśnie opisane. Um, hmm że ludzie, wszyscy powinni potrafić się ze sobą dogadać, pomagać sobie wzajemnie, żyć takim życiem, jakim się podoba. I że niepotrzebna jest do tego jakaś formacja, ustrój, prawo, organizacja, polityka. Wydaje się kontrowersyjnym, ale z drugiej strony wierzę głęboko, że ludzkość dorośnie do takiego stanu rzeczy. To jest szeroki temat o którym mógłbym wiele, wiele mówić. Być może nagram swego czasu audycję całą o tym. Hmm. Koncept nowego świata tak zwanego. Kiedyś nagrywałem zresztą taką trzyczęściową wręcz audycję, szeroką o tym i nadal mam wiele do powiedzenia w kwestii tego nowego świata, czyli takiej wizji świata, jak sobie byśmy zadali takie pytanie, jakim byśmy chcieli widzieć świat w przyszłości. W jakim kierunku byśmy chcieli, żeby świat podążył, jeżeli moglibyśmy wszystko zmienić. To jakbyśmy chcieli, żeby ludzie myśleli, jakbyśmy chcieli, żeby na świecie było. Hmm. Więc, więc, to jest szeroki temat, bardzo szeroki, bardzo szerokie zagadnienie. Hmm. Gdzieś tam delikatnie dotknięte w tym cytacie, ale nie będę teraz w to wnikał, w związku z tym, że to jest bardzo, bardzo szeroka dygresja, można by osobną audycję z tego zrobić. Więc tylko chciałem przytoczyć ten cytat jako ciekawostkę, kolejną ilustrującą poglądy woza. Hmm. Następnym cytatem jest cytat dotyczący narkotyków. Używek bardzo interesujący dla mnie, swoją drogą. Jeśli prochy naprawdę dobrze robią człowiekowi na umysł i powodują, że lepiej myśli, to zaraz, chwileczkę. Jak bierzesz narkotyk, wtedy pracujesz ty plus narkotyk, prawda? Nie tylko ty, a ja naprawdę, ale tak naprawdę chciałem odnieść w życiu sukces w oparciu wyłącznie o siebie i swój rozum. Wiedziałem, że jestem bystry i że z moim umysłem daleko zajdę. Nigdy nie chciałem, żeby to było równanie sprowadzające się do wyniku, jaki dał mój mózg plus coś jeszcze. Chciałem, by mnie oceniano za moje własne zdolności, za to, co robiłem i myślałem i za nic innego. Taki więc mniej więcej miałem pogląd na narkotyki i nigdy żadnych nie brałem. A co do picia? To nigdy się nawet nie upiłem, dopóki mi trzydziestka nie styknęła w osiemdziesiątym roku. To był mój pierwszy lot Stanami zjednoczony na Sri Lankę. Strasznie się bałem w samolocie, więc piłem. Hm. Interesująca kwestia, kontrowersyjna, tak, faktycznie, z którą już nie pierwszy raz się stykam w życiu, bardzo interesujące, gdzie z jednej strony mamy osoby, które rozpatrują, czy zastanawiają się, rozważają, czy może jednak warto byłoby sięgnąć po jakieś substancje chemiczne, e, narkotyki, dopłacze jakkolwiek, coś z tych rzeczy. Skoro to może tuningować umysł, rozszerzać perspektywę, świadomość poszerzać, nie wiadomo co robić. Hmm. Z drugiej strony jest taka prawda, taka, hmm, taki haczyk w tym kwiąty, który dosłownie, na który dosłownie wskazuje Was w tym cytacie, że wtedy tracisz coś istotnego, mianowicie tracisz, biorąc, biorąc, korzystając z takich zewnętrznych jakby doładowań czy pomocy, to jest tak, że tracisz wtedy własny potencjał, wtedy coś, co osiągasz, nie jest już stricte twoją zasługą. Nie można już więcej powiedzieć, że to ty sam, samodzielnie, sama, osiągnąłeś, osiągnęłaś coś. Lecz, tak jak w przypadku niektórych artystów, czytamy sobie, że na przykład dany artysta tworzył pod wpływem jakiegoś środka, na przykład nogennego czy coś. I można by się zastanawiać teraz, czy jest atrakcyjną perspektywa stworzenia wartościowej kreacji za pomocą hmm, tylko albo aż siebie samego, bez, bez właśnie wspomagania się chemikaliami. Wierzyć w to, czy, czy, czy my jesteśmy wystarczająco wartościowi, żeby, żeby uwierzyć, że jesteśmy sensowne rzeczy w stanie tworzyć bazując tylko albo aż na własnym umyśle, nie, nie sięgając po żadne prochy, czy jesteśmy wystarczająco wartościowi, czy może lepiej od razu siebie jakby spłycić i uważać, że hmm. jeśli mam osiągnąć coś specjalnego, to muszę, czy powinienem, czy dobrym pomysłem byłoby, sięgnąć po jakiś dopalacz chemiczny, czy ten narkotyk, czy co innego. Hmm. To jest szeroki temat, to jest bardzo szeroki temat, jak mamy przecież inne używki, alkohol, papierosy, eee... Marihuana na rozluźnienie. A co z umiejętnością rozluźnienia się bez marihuany? Nie jest to dostępne, naprawdę jest takie trudne. Co my sobie robimy, kiedy chcemy jakby wybierać, żeby chemia za nas robiła pewne rzeczy? To tak jakbyśmy świadomie rezygnowali z własnego potencjału. Jakbyśmy świadomie emitowali taki komunikat, ja nie jestem godny, ja nie jestem zdolny wystarczająco. We mnie nie tkwi wystarczający potencjał, więc po co? Po co się trudzić? Hmm. ten cytat też mówi o, o ambicji woza o tym, że on to dostrzegał i że wyciągnął z tego wniosek, że on chce iść w kierunku ambicji że on nie chce absolutnie, żeby jego sukces był wiązany jego, jego zasługa była wiązana z jakimś zewnętrznym hmm, z jakąś zewnętrzną pomocą on innymi słowy tak na tyle cenił, można by powiedzieć własny talent i własne umiejętności że chciał, aby ludzie dostrzegali tylko to i żeby to nie był zakłócony obraz. Żeby nikt nie mógł powiedzieć później, że on tam po prostu dużo wystarczająco śpał, że uzyskał takie błyskotliwe wizje. Natomiast, żeby każdy mógł dostrzec, że te błyskotliwe wizje przyszły do umysłu całkowicie czystego od chemii. A skoro przyszły do jego umysłu czystego do, od chemii, to mogą przyjść do swojego i do każdego innego człowieka. Bez żadnej chemii. To mi się tak z drugiej strony, czy z trzeciej, któreś tam z kolei już, kojarzy z warsztatami Brusa, czy z przekazem Brusa Moena. Bruce Moen to jest taka osoba, która praktykuje hmm, eksplorację niefizycznych światów, tak byśmy powiedzieli. To też inna zupełnie tematyka. W każdym razie, żeby eksplorować niefizyczne przestrzenie świadomości, on używa technik hmm, naturalnych, które nie są oparte nawet na żadnych ziołach, na nic, nic żadna z tych rzeczy tego typu. Przy czym on mówi, że on nie zabrania używania narkotyków czy jakichś wspomagaczy chemicznych, jeżeli się chce w ten sposób wspomagać, żeby osiągać te stany, których on na przykład uczy. Przy czym zwraca uwagę na jedną rzecz, że jeżeli sięgniesz po tego typu dopalacze, po narkotyki, po chemię, żeby uzyskiwać ten efekt, to haczyk tkwi w tym, że będziesz potrzebował, potrzebowała nadal tej chemii, żeby ten efekt uzyskiwać. Innymi słowy to jest jazda, jak się uczysz jeździć na rowerze i na początku jako dziecko daje się tobie rowerek z takimi kółeczkami po bokach asekurującymi, że nie ma opcji, żeby się przewrócić, przynajmniej jest to o wiele mniej prawdopodobne, tak branie chemii, żeby uzyskiwać jakieś poszerzone stany świadomości, to jest tak, jakby się wiecznie skazywało na rowerek z takimi bocznymi kółkami, z którego się już nie wyrośnie, bo non-stop to będzie jakby powiązane ze sobą, żeby uzyskać pewien stan, trzeba wsiąść na rowerek dziecięcy z bocznymi kółkami, podczas kiedy jest jak najbardziej możliwe, żeby te stany uzyskać w taki sposób całkowicie czysty, bez chemii, tak jak możesz się nauczyć jeździć na rowerze i siąść w którymś momencie na jakąś kolażówkę czy rower górski bez żadnych bocznych kółeczek, który już normalnie wygląda, i żale nie jest w ogóle wstyd, czy co. <śmiech> Można się samodzielnie nauczyć jeździć. Można. I być przede wszystkim niezależnym wówczas od tych kółeczek wszystkich. Więc taki w tym tkwi haczyk. I o tym samym dla mnie pisze WOS na swój sposób, że nawet jeśli narkotyki mogą pomagać, to wówczas tracisz coś. One odbierają Tobie część zasług. Hmm. To już nie jest Twoja stricte zasługa. A WOS wierzył w potencjał własny, w potencjał czystego umysłu, w systemu bez żadnej chemii. Więc mamy wybór, czy dopatrzeć się w sobie samym takiego potencjału, czy machnąć ręką i stwierdzić, że szkoda zachodu. Hmm. Co dalej? Czy mam jeszcze jakieś cytaty? Czy nie? O, jeszcze coś jest. Hmm. Tak jak ja to rozumiem, najważniejsze w życiu jest szczęście. To, ile się śmiejesz. Hmm. I to jest taki pozytywny cytat praktycznie na koniec dzisiejszego rozdziału. Molium. Gdyż nie mam już więcej cytatów w notatkach, ale faktycznie hmm, to w którymś momencie, zresztą ten cytat po, pochodzi z tego takiego obszerniejszego fragmentu, gdzie WOS opisuje taką przypadetyczną sytuację dwóch osób wymyślonych, gdzie jedna się bardzo przejmuje jakimiś organizacyjnymi, firmowymi sprawami, jest ciągle w to zaangażowana, nie ma czasu. I osiąga spektakularne wyniki. Podczas kiedy druga osoba żyje lekko, dużo się śmieje, jest po prostu lekka duchem, żyje być może w swoich pasjach, ale przede wszystkim nie obciąża własnego umysłu takimi ciężarami odpowiedzialności czy czymś. Też kontrowersyjnie może brzmieć to dla części osób, ale WOS przytoczył ten wyimaginowany przykład, tą wyimaginowaną ilustrację, aby wskazać na to, z czym on sam się bardziej identyfikuje. Ja go cenię za to, że on starał się, tak czułem czytając tą książkę, słuchając jej, że on starał się bardziej dać siebie poznać. On mi się jawi tak intuicyjnie jako osoba dosyć towarzyska. Hmm. Między innymi właśnie w takim detalu, gdzie on podaje taki wyimaginowany przykład, aby powiedzieć coś więcej o sobie, z którą z tych postaci on sam się bardziej identyfikuje i wydaje się oczywistym zgadnąć z którą. Tak jak on nigdy nie chciał być menadżerem czy osobą na wysokim szczeblu w korporacji, tylko być wiecznym pasjonatem inżynierem. Ktoś, kto kocha to, co robi. Jednocześnie uwielbia radość życia, śmiech, robić figle takie przyjazne, pozytywne, które nie wyżądają szkód poważnych to faktycznie on tam nawet w innym miejscu mówi, że znaczy tak między wierszami wypływa kiedy on wspomina o jakimś konflikcie ze Stephen Jobsem, gdzie mógłby do niego jak najbardziej żywić urazę to on tam między wierszami wypływa z opisu woza, że szkoda szkoda jakby energii na to ludzie są inni i warto to zaakceptować, że że jesteśmy inni nie trzeba sobie psuć krwi o to i to jest taka totalna opozycja do takiego poglądu, gdzie jesteś w porządku tylko wtedy, kiedy krakasz jak inne wrony. Kiedy żyjesz to jak inni chcą, jak inni oczekują. Hmm. Więc pewna, pewna mądrość zasygnalizowana, muśnięta również jest w przekazie wozu, a w tym jak można go odczuć. Jakaś finalna konkluzja? Muszę powiedzieć, że chcę raczej powiedzieć, nie muszę, ale chcę powiedzieć, że książkę słuchało mi się przyjemnie. Jak porównuję z innymi biografiami, czy autobiografiami, to IWOS to była dla mnie lekka lektura mimo wszystko. Napisana, co ciekawe, interesująco przystępnym językiem. Gdyż wydawałoby się z drugiej strony, że że to będzie ciężkie, techniczny, fachowy język, ale tam tylko jakimś tam wyjątkiem WOS pozwala sobie na, na fachowość, żeby zrozumieli go inni inżynierowie, żeby zrozumieli geniusz, błyskotliwość pewnego rozwiązania, które opisuje. Natomiast większość ogromna tej książki jest napisana w sposób zupełnie zrozumiały, moim zdaniem, dla laika, dla kogoś, kto nie jest inżynierem. Ja nie jestem inżynierem, zupełnie się na tym nie znam, a jednak większość tej książki zrozumiałem, pomimo faktu, że słuchałem ją nawet nie w języku. Hmm. Więc, więc duży pól dla tej książki, że została, że została ona, jakby treść tej książki została ubrana w formę jak najbardziej przystępną dla przeciętnego czytelnika. Natomiast największą dla mnie wartością tej książki, oprócz merytorycznego olśnienia, czyli yy, jakby ukazania światu, tej woza, wersji zdarzeń, to oprócz tego dla mnie największą wartością tej książki jest możliwość nieco bliższego poznania jego osoby, nie po takich suchych faktach, co on zrobił, czego dokonał, ale właśnie te rzeczy, które pozwalają bardziej poznać jego osobowość, jego charakter, jaką on był, czy jest nadal, bo przecież nadal chodzi po tym świecie, osobą. I że Wygląda na to, że stokiem w porządku, jawi się przynajmniej takim w porządku, przyjaznym, troszeczkę naiwnym być może, z drugiej strony można powiedzieć czystym. Osobą, która starała się być fair, kierować się dyką w życiu, pasją, zdecydowanie przykład osoby, która kocha to, co robi i na tym punkcie rozwijała się w życiu i rozwija bez, bez pychy. Natomiast jak najbardziej ze świadomością własnych zasług, własnego talentu i pasji. Ale bez tego takiego napuszenia się. Hmm. Hmm. Interesujące alter ego apu, trochę można by żartuliwie powiedzieć. Taka twarz apu, tak jak druga strona księżyca, której wcześniej mogliśmy nie znać. Hmm. O której wcześniej mogliśmy nic nie wiedzieć. A która okazuje się tak interesująca. Tak interesująca. Myślę, że to będzie wszystko, o czym chciałem opowiedzieć w kwestii wrażeń z lektury książki I Woz autorstwa Steve'a Wozniaka oraz Ginny Smith. Dziękując Tobie za cały czas spędzony ze mną z dzisiejszym Molium. Życzę tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy. Mówił Thomas Lee.